Witamy serdecznie w 62. odcinku podcastu Gierkowcy. Akurat się tak się składa, że jesteśmy troszeczkę w okrojonym składzie. W naszym wirtualnym studio chciałem powitać Anię Rogalę. No hej. I Tomka Doktorskiego, który prawdopodobnie w jakieś gry grał i mam nadzieję, że zasad nam opowie na antenie. Nie grałem, ale jestem witam. <śmiech, super. <śmiech> Akurat tak się składa, że Piotrka nie ma, bo... bo dlaczego nie ma Piotrka? Bo Piotrek ogrywa... Bo są kryzysy w Ubisoftcie i trzeba ogrywać asasyna. Ktoś nie tak, śpi, bo, żeby spać mu ktoś Bo tak, bo jeżeli Piotr nie ogra syna, No to po prostu ta gra się skończy prawdopodobnie Świat się skończy jak Piotrek nie nagra, nie ogra asasyna Piotrek jest beta testerem i testuje No ten, właśnie ten, ten. Łatki. Teraz możemy obstawiać w ogóle Kiedy on właściwie tą o tej grze opowie Bo jak dobrze pamiętam ostatnio Zarzekał się, że nie może mówić o grach Który nie skończył To ja obstawiam grudzień Biorąc pod uwagę kolejne premiery To grudzień a może A którego w roku? grudzień? Nie, no tego. Chyba, że w styczniu gdzieś tam. No właśnie. Tak noworocznie. Tak, ale mam wrażenie, że, że Piotrek nie jest konsekwentny do końca. A teraz możemy go obmawiać, bo nie ma go na nagraniu. Nie to jest, jest fantastyczne, nie, nie uważam. A on i tak nie słucha nagrań, bo kto by słuchał swojego własnego podcastu? No to jedziemy. <śmiech> nie no, słucha czasami z tego, co wiem. Słucha, słucha. Niemożliwe. Okay. Mamy na początku, na początku, na początku, super. Dobrze się zaczyna. Mamy na początek ważną informację. Otóż smutną dostaliśmy informację, informację smutną, tak. Dostaliśmy od Jany informację, że y, już taką powiedzmy pewną, ostateczną, że na razie nie jest w stanie z nami nagrywać, czyli no, w praktyce nie jest obecnie w naszej ekipie, ale mam nadzieję, że jak się ogarnie ze swoimi sprawami życiowymi, to, to wróci, no bo nie była w stanie poświęcić tyle czasu, ile by chciała, i podjęła decyzję, że. I chwilowo rezygnuję z nagrywania z nami, a ja chciałem tutaj Dianie podziękować po prostu, jeżeli mam nadzieję posłucha tego początku chociaż, za ten no właściwie półtora roku, tak? Coś takiego już, już minęło, wspólnie spędzonego no, czasu. Momencie, kiedy byście że... zaczęli nagrywać? W lutym? W marcu? Nie, nie, nie. Woko... To był maj. Kwiecień, maj, coś takiego. Okay. Także czas szybko leci. Mam nadzieję, że, że wróci, no bo jednak też sporo właśnie fajnych, fajnych indyczków pojawiało się dzięki Dianie. Ja tutaj spróbuję... Chcemy tęsknić za No ze śmieszkami, heheszkami. No właśnie, właśnie też będzie mi tego brakować. No ale cóż, faktycznie ostatnio pojawiła się coraz rzadziej niestety życie tak zwane. Diana mocno. była, to była zawsze rozpierducha. Teraz tylko ja zostaję do rozpierducha. Oh well. No, ktoś to, ktoś to nie musi robić, ktoś to tak, musi Tak, teraz jestem jedyną babą na podcaście i teraz będą rządy tutaj twardą ręką. Nie no, ja nie mam z tym problemu. Tomek, czy masz z tym problem jakiś? Absolutnie nie. No właśnie, ja, ja lubię, jak kobiety rządzą. Nie, yeah, jestem rodzynką na podcaście. Nie no, aż tak, że rządzą, to nie. no Nie, ale... że tak, no, ale... to trochę ale... skomentujesz. Ale będę tęsknić za no bo to jednak... No... Było jak było, miejscami, ale ja Diana uwielbiam i będę za nią naprawdę bardzo tęsknić. Będzie wpadała jako gość, czasu do czasu. Dokładnie, Diana, Diana, tak, Diana ewidentnie um, czuła się trochę tak niedobrze z tym, że, że my ciągle pytamy, czy będzie na odcinku, czy będzie, ciągle nie mogła i tak czuła się zestresowana tą sytuacją, więc na tą chwilę, no wydaje mi się, że takie rozwiązanie sprawy um, jest fajne w sumie. No bo jak nie ma czasu, to nie ma, no nie będziemy, nie będziemy zmuszać. Diana dorosła i została inżynierem betonu, już nie ma dla nas czasu. No właśnie, no właśnie. Ale okej. Okay. Najgorzej. Ale my jesteśmy, my jesteśmy. E, właśnie, jeszcze nie powiedziałem, że nie ma Huberta. Huberta nie ma dlatego, że poszedł oglądać Tora dzisiaj. Tory. <grym> okay. Tory. Tory poszedł oglądać. La Ale... rażna Ru. Torleraż Naruk. Właśnie, ja, ja, też, ja też planuję, już mojej uchanej żonie, właśnie zakomunikowałem, że wybierzemy się na ten film. Z tego co wiem, Aniu, ty będziesz widziała dopiero jutro. Ja czy jutro jutro. Zobaczysz. Czyli wczoraj, czyli znowu mamy time, tego time -lapse dziwnego w podcaście. Racja właśnie, bo ja nie powiedziałem. Ale dobra, bo że to, jest że zakładamy, Wczoraj, że... czy jest dzisiaj, czy jutro? Ty już byłaś, <laughs> jak tam film? <laughs> Super. <laughs> Mega no spoko właśnie... 6 na 10. Nie, to jest ale... Thor. Ja mam szczerze takie moje nadzieje mm. przed pójściem na ten film. Ech, mam nadzieję, że to będzie w końcu dobry Thor, bo pierwsze dwa wiały sandałem mocno i nie, nie lubię tych filmów. Thor to jest w ogóle, zaraz po Kapitanie Ameryce, moja najmniej ulubiona postać z tego Marvel, Marvelowskiego uniwersum kinowego i w ogóle fu. Nawet Loki mi nie robi, ale ten nowy tor, utrzymany niby w 80 dobrze wróży po trailerach, więc mam nadzieję, że dowiozą. Trzymam kciuki. No właśnie, ja nawet nie widziałem jeszcze trailerów. Jakoś ostatnio mało gondom trailery. A widziałeś chociaż pierwsze dwa tory? Nie, w ogóle ten tytuł jest jakiś falerny, no nie, bo to kojarzy się z torami tramwajowymi na przykład, a to tak na marginesie. Widziałem, <śmiech> widziałem któryś, nawet mamy na DVD. Nawet nie widziałem, że są dwa w ogóle. Ja wiem, że typowo tory są dwa, no nie. Teraz mi pociąg się nie wykonał to weź tam nadrób tę część. Jak widziałeś drugą, to jeszcze pół biedy, tylko że jak nie widziałeś drugiej, to... Hmm. No niestety teraz nie mogę, nie mogę sprawdzić, bo mam w innym pomieszczeniu. Nie wiem, czy ale... jest na Netflixie. Oni kasowali chyba ostatnio filmy Marvela z, z oferty, ale widziałam, że Iron Man już wrócił, więc może to też już wrócił. Zaraz zobaczymy. A właśnie a propos Netflixa, okazało się, że jednak ta nasza rozpiska dzisiaj coś zawiera, bo ja mam w ogóle serial, paradoksalnie, którego Co jeszcze nie oglądałaś? ukończyłem. Mr. Robot w końcu widziałem. O, pierwszy sezon? Tak. Jestem pod wielkim ja widziałam wrażeniem. Nie to, jak... da, widziałam to dawno, dawno temu. Już niewiele pamiętam z tego serialu, ale bardzo mi się podobał. No to jak tam dojdziemy do tego, bo chyba staramy się jednak, chociaż... Nie wiem, jak to dzisiaj wyjdzie, ale staramy się jakoś trzymać... Ja nie wiem, czy jest sens trzymać się jakiejś sztywnej rozpiski, co nam się nawinie na myśl, to o tym możemy sobie porozmawiać. Dokładnie tak. Luźny to co tam jak... u was słychać? <laughs> Zależy. Nie gdzie no... ucho przyłożyć. <laughs> nie no, gramy w gry, no nie? Dalej się pasjonujemy grami. tutaj. Się I się składamy zmieniło. figurki z plastiku. No właśnie. A czy to, a czy to można jakoś pod, pod gry podciągnąć? Tak, pod, bo to jest... Są... Tak, bo... Gandamy są w anime, a z, na podstawie tych anime powstały gry na PlayStation 4. Takie muso z gandamami, także to wszystko się wiąże ze sobą. A, no, czyli, czyli jednak aspekt growy jest tutaj widoczny, proszę bardzo. No wiadomo. Nie, powiem no wam, że, że zakochałam się, nawet nie spodziewałam się, że tak szybko mnie weźmie na te gandamy i... Teraz jak to wytłumaczyć komuś, kto nie ogarnia, czym to, czym to no jest? właśnie to są, ja takie, tak. to są takie japońskie mechy. Jak oglądałeś Daimosa, to to jest coś w tym stylu, jak Kapitan okay. Daimos, jak w, w Voltron, albo no trochę jak Transformersy, tylko że one się nie zmieniają w golarkę do brody, tylko, <głos> tylko mają cały czas stałą postać. I podczas ostatniego WGW. Y Postanowiłam, że kupię sobie coś fajnego i liczyłam, że będzie masa fantastycznych gadżetów, rzeczy, koszulek, pierdół, na które będę mogła wydawać moje szekle. A się okazało, że nie ma nic. Przyjechał Pixel, Bad Pixel, ale postanowiłam po y, Pyrkonie 2016, że nic nigdy u Bad Pixela nie kupię za ich podejście do klienta. Yy... Także ich, ich stoisko miałam szerokim łukiem, więc jedyne co mi zostało to gandamy, które w sumie dopiero startują ze sprzedażą w Polsce i mieli takie bardzo malutkie stoisko z no, dość, dość duż, dużym wyborem modeli i sobie takiego wypasionego robocika za 150 zł i się zastanawiałam, jak długo go będę składać. No, ostatecznie dało mi się go złożyć w mniej więcej 4 godziny i prezentuje się wspaniale. Można na, na moim... No, się nie, na moim Facebooku nikt tego nie zobaczy, bo mam zablokowanego, ale na Twitterze będzie... Można zobaczyć, jak to się prezentuje w pełnej okazałości i stwierdziłam, że muszę sobie więcej kupić takich robocików. Ale, niestety, nie będę ich kupowała w Polsce bo przebitka jest okropna. Ten model, który kupiłam w Polsce kosztuje 150 zł, natomiast w Japonii kosztuje 50. I nawet doliczając... Ojojoj, do... no, no to przebitka jest absolutnie kosmiczna. I nawet doliczając do tego koszty przesyłki, najtańsza przesyłka z Japonii wynosi 30 zł. Nierejestrowana. Natomiast rejestrowana to jest koszt 60 zł, ale jak się za zamawia ekipą, tak jak planujemy to zrobić w najbliższym czasie, to, no to się rozkłada wtedy, tak? I te koszta nie są aż takie duże. Model największy, który ten polski sklep miał, kosztował 1000 zł. W Japonii można go kupić za 600, 550. Także ta przebitka jest okrutna. I. Przerażająca. No, to, no, ale to, no ale jestem to zdziwiona, jest? że taką dużą marżę narzucili. Zwłaszcza, że ale, ale sprowadzają Mm -hmm. sprowadzają je sobie bezpośrednio, bez pośredników jakichkolwiek, więc... No, no ile tego chcesz no zarobić? No ja rozumiem, Wspaniacko. że każdy chce zarobić, <śmiech> Tak nie? zwane. Każdy chce zarobić, ale... Znaczy, no, wiesz, no, ściągnięcie tego też pewnie, też pewnie kosztuje troszeczkę, myślę. No, no, mówiłam przed chwilą, jak to wygląda. Najtańsza przesyłka 20 parę złotych. No tak, a czyli właśnie, tak, tak próbam przez chwilę bronić tych, którzy się chcą dorobić na, na tobie. Nie no, ale jak są większe ilości, to firma i tak tam no właśnie, inaczej to tam się rozlicza, więc jak gdyby osoby prywatne inaczej, wiesz, a jak, jak firma zamawia, no to też muszą tam inne opłaty No wiadomo, no to tych paczek już nikt im nie oznaczy jako gifty, no one dokładnie. nie unikną cła i tak dalej. No ale... Stąd też ceny, a co Mimo Mimo wszystko bardziej się jednak opłaca zamówić to z Japonii bezpośrednio. Że takie malutkie modele, które mieli na stoisku za 60 zł kosztują w Japonii 17. To są po prostu takie, no, no żadne pieniądze. To 17 zł to jest u mnie obiad w bufecie w pracy, nie? Mam Ale to z drugiej model, do składania. jak nie będziemy kupować tego w Polsce, tylko będziemy zamawiać dzień dzień, to to się nie rozwinie, no bo nikt go nie będzie kupował. Tak no, ale to też, nie może działać, to też nie może działać tak, że się godzimy na ceny nie wiem, czy zawyżone, ale no wysokie, tak? Więc ale sama że się... to, to się zaczyna, więc może dajmy temu szansę, płaćmy, a potem powiemy nie. <laughs> A potem sprzedawajmy taniej, żeby. Dokładnie. Wejść, znaczy wejść są, są osoby, tak jak na przykład mój znajomy, który powiedział, że on to musi najpierw sobie obmacać ten model, zobaczyć pudełko, no. jak wygląda. Bo te pudełka można otworzyć, bo one są przepakowywane w Polsce, w związku z czym nie są owinięte folią, tylko mają po prostu takie taśmy, ale zsuwane taśmy, więc można sobie zajrzeć do tego pudełka, zobaczyć, jakie mają elementy, tak? Ile, ile tych. Jak, jakby to powiedzieć, ciekło mi teraz słowo ile takich ramek do powyciskania jest, bo to, to nie są modele, które się skleja klejem, tylko one są wszystkie na wciskanie. Także z no, instrukcją... To jest całkiem ciekawe, bo ja tak. to wyparałem się jakimś modelarstwem, to tak słucham nawet uważnie Wiesz, to, było, to było zawsze moje wielkie marzenie, żeby sobie takiego robota złożyć, bo też obserwowałam, jak byłam mała, jak tam powiedzmy rodzina składała z modele czołgów, tak, kleju, a czołgi czy tam samoloty, ale to nigdy nie, mnie nie porywało do tego stopnia, żeby też chcieć to robić. Natomiast jeżeli to już jest stricte związane z, z moimi zainteresowaniami, jeżeli to są właśnie czy gandamy, czy na przykład zoicy, zoicy to są te roboty w postaci zwierzęcej, tak, jakieś tam raptory z wyrzutniami rakiet, triceratopsy z bazukami tego typu rzeczy, nie, też japońskie, też japońskie, japoński wynalazek. Um, no to, to ja zawsze marzyłam o tym, żeby się dorwać do takiej rzeczy i samodzielnie to złożyć i mieć tę satysfakcję z tego, że siedzę nad tym ileś godzin w, tych, w tej drobnicy, składam, składam i coś z tego powstanie. No i ten, ta moja amatsumina, którą złożyłam, wygląda fantastycznie. Jeszcze muszę kupić do niej taki stojaczek, bo ona w tej chwili sobie stoi na własnych nóżkach na półce, ale wolałabym mieć taki stojak mm, imitujący lot, także niby ona ma te skrzydła rozłożone i tam ją w jakiejś pozie y, ułożyć, żeby to wyglądało troszeczkę bardziej efektownie. No, ale no, będę zamawiała w przyszłym tygodniu pewnie Gandamy, ale no nie zamówię ich w Polsce, tylko sobie sprowadzę pewnie ze trzy modele z Japonii. Po prostu mi się to bardziej opłaci. I jeszcze w jednej przesyłce w ten sposób. Mówiłem, w jednej tak? przesyłce, tak, bo podejrzewam, że jeszcze z Jaskiem Kaletą będziemy zamawiać i z y, Pawłem Krzystyniakiem, z Szawem, także no trochę nas do tej paczki będzie. No, nawet jak nam walą, to przecież to też nie są jakieś tam duże pieniądze. No podzielicie się tymi kosztami. Ale powiedz jak to jest, bo widziałaś o tym y, Dejmosie, tak? To, no. to, jest, to jest tak, że ja, ja pamiętam, że mnie też jakieś tam zmiany, on się przemieniał. To tak widziałem dawno temu, że znaczy się, jest no, to też to jest takie bardziej y. nakierowanie, kie, na bo go, Sam Daimos nie jest wliczany do gandamów. To nie okay, jest, Chodzi o to coś nie, podobnego, tak? Chodzi o coś podobnego, tak, bo gandamy, co do zasady, one się nie przemieniają w jakieś tam samoloty, to, tostery i tego typu rzeczy. I kolarki. No, tylko jakąś tam określoną postać że w makrosie chyba, w tym, w anime makros zmieniają się. Ale ja makrosa nie widziałam. Też bym nie chciała. Yy... Też bym nie chciała jakiegoś tam błędu popełnić. No ale. No, Dajmosa generalnie bym nie zaliczała do, do, do Gundamu w sensu stricte. Mhm. Takie bardziej nakierowanie dla Laika. No, no dzięki, no, to, tak. to już mnie nakierowało. <głos> <głos> ja też czuję się nakierowany. Nie, to ja, faktycznie ja... dajmość się z, zmienia, bo on tą ciężarówką był taką długą. Tak, to patrzę, to, sobie, żeby to nie Transformers, sobie Transformers do... no nie, to nie była marka Transformers. Ja w ogóle... Nie, Transformersy są Hasbro i Transformersy no ja wiem, wiem, są jest... amerykańskie. Dokładnie. Natomiast no jest... Gandamy Gund to jest, Gundam to już jest jakieś określenie czysto japońskie i no... To nie jest to samo. Gundamy nie są tym samym, co Transformersy. No bo w, w Gundamach zawsze jest pilot ludzki. Nie ma tam... Nie ma tak jak przy Transformersach, że ten robot ma świadomość. Jest po prostu pusta maszyna. Okej, okay, okej. Okay. To nawet ostatnio... W... Kurczę, jak mówił o tej grze właśnie grałem w, w jakąś grę właśnie, kurczę, gdzie się w, było pilotem takiego, no masz rację, że to jest zasadnicza różnica, tak, że to jakby nie jest, że to jest sterowane przez koło, że to jest rodzaj takiego pojazdu, tak, czy też mm -hmm. w statku, no, nie? to to jest zasadnicza różnica, a, a transformacje jakby same z siebie są, no, są sobą, no nie? Są... wam ten, wam graficzkę, jak to wygląda na tym ja na Aż zerknę, żeby, żeby tej suspens utrzymać. <laughs> Nie, to jest bardzo fajny temat. Ja nawet po. Po, um, po stosunku, bo tak sobie usłyszałem. Że czadowe to zdjęcie, jak to wygląda. No, bo on ma, ma ruchome stawy. To jest, to jest akurat dokładnie ten model, mam złożony w domu. I on no, ma to jest ruchome. No. Ruchome stawy. Można go sobie upozować, jak tam tylko chcecie, nie? Poza, wiadomo, też w granicach gdzieś zawiasów, które on ma, no bo to też ma jakieś ograniczone możliwości, ale właśnie na takim stojaczku bym go sobie chciała postawić i też odpowiednią pozę mu przygotować. No jest, to w, w opisie odcinka, tak? Słuchacze, chcecie to wejść i zobaczyć. Ja wrzucę jeszcze na nasz ogólny kanał discordowy, żeby no. sobie chłopaki zobaczyli, którzy siedzą i nas słuchają. To samo w sobie jest fajne w ogóle, że, że poświęcili trochę czasu tutaj. Tak sobie myślę, bo, bo kurczę, no, ale planujesz ogrywać te gry właśnie związane z, z Gundamami? co, to jest, to, jest, to jest Muso i... Okej, okay. wiem, to jest ja, hordy i, przeciwników, tak? Hordy przeciwników, ja lubię Muso bardzo i, i ale może by mi podeszło? Bo ja coś o... próbowałem grać, jakieś demo, kurczę co tam coś tam z Quest w nazwie. A, to drago, Dragon Questa. Tak, Hero, i Dragon Quest mi nie, nie zażarło, nie zażarło, bo tam wszyscy byli uśmiechnięci. I to jakoś nie bardzo mi tak... To w, ber w Muso Berserka byś musiał sobie zagrać albo może w Dynasty Warriors? No właśnie spróbuję, bo to w takie, takie bardziej, coś innego. bardziej re realistyczne, nie? Mhm. No prawdopodobnie sobie dopiszę do listy, żeby posprawdzać jakieś takie rzeczy, można i ty zobaczę jak to wygląda, żeby tak... No ja niestety nie mam w pudełku żadnego Muso. Mm. No mam tylko w cyfrze, niestety. Musa, z berserka. Ale no to są takie gry, żeby sobie włączyć i się odmurzyć. Tam przejdziesz sobie dwie, trzy plansze i, i, i przełączasz się na kompletnie inną grę. Mm -hmm. A tak, Aniu, właśnie tak, bo tak skarżyło mi się, chcę zapytać. No? W Destiny ciągle grasz i co z tym Destiny się stało u ciebie? Bo, bo byłaś zaangażowana i teraz co? No i teraz nie gram. <śmiech> to okrutny. Nie mam czasu nie, na granie. Wstyd? Ja, ja, ja, znaczy ja też właśnie Nie, też bo ten ja, nie, raz, ja raz w tygodniu. Nie, ja raz w tygodni, nie ja chyba od dwóch tygodni, albo no, od dwóch tygodni mniej więcej nie gram. Yy, dlaczego? Bo miałam ten egzamin przede wszystkim. I po powrocie z pracy. Prawie że dwa tygodnie uczyłam do tego egzaminu. I też nie miałam. Nie miałam ochoty na jakieś tam interakcje z ludźmi. Bo z samej To w to destini, no to co, znaleźć skrzynki Kejda i tyle, nie? Nawet nie, się nie to, to chce. Fakt, to fakt. Sa nawet mi się samej po prostu nie chciało bawić w to i strzelać, i tam wymyślać. Hmm. A w międzyczasie już cały, cały mój klan praktycznie zaliczył lewiatana. No właśnie, mamy to samo. Ja też tam byłem zaangażowany początkowo dosyć mocno, tak. znaczy próbowałem się zaangażować, na pewno nie, nie byłem tak zaangażowany, jak najbardziej zaangażowane osoby, ale nie jest mi teraz ciężko wrócić po prostu, bo, bo jakoś trochę zacząłem sięgać do tych mniejszych gier i boję się, że znowu jak usiąłem i to nie będzie czasu na, na, na to. No kurczę, no ilość iloś godzin na dobę jest na rozrywkę skończona. Po prostu trzeba coś no. wybierać jednak. I, I tu będę chciał opowiedzieć za, za parę chwil o małej grze na, na mobilki, która zresztą ja wyszła myślę, też. Ja myślę, że też to jest kwestia. A, no, do, do, do, do grania się z ludźmi, żeby grać. No, ja mówię, ostatnio mało miałam ochoty na jakieś takie wspólne granie. Tam sobie, siedziałam głównie z szawem. I, i, I do tego się ograniczały tam, ograniczały moje aktywności. Ale streamowałem też troszeczkę ostatnio jakieś tam pojedyncze, pojedyncze gierki. Przymierzam się coraz bardziej do tego streamowania. No właśnie, mm. ja też sobie ostatnio odpaliłem streamy, co prawda bez żadnych jak gdyby zaawansowanych technologii, tylko bezpośrednio z PS4 i z tak, Xboxa, tak, tak. Ale całkiem fajna zab zabawa, jak tam coraz więcej osób wchodzi i z jakiejś tam interakcji to się pojawiają, bardzo fajna sprawa. Trzeba to, to no. za, zacząć robić częściej. Ja dostałam kamerkę od Kubaki i teraz Kubaka na każdym streamie, jak widzi, że, yy, że nagrywam, znaczy, że streamuję, przychodzi to ta Ania, o. gdzie jest kamerka? Nie? Ania, gdzie? <śmiech> Dałem ci kamerkę. Gdzie jest kamerka? A że ja streamuję po nocach, no to już siedzę w piżamie. I tak trochę niewyjściowo do kamerki, to tak wstyd trochę się po Zawsze, zawsze <laughs> możesz się tylko do połowy ubrać, no nie. Dokładnie. Standardowy trik. No nie no jak. Znaczy ja, ja też. Yy, znaczy tak, chodzi o streamowanie, to początkowo nie rozumiałem tego zjawiska. Absolutnie. W ogóle nie wiedziałem, o co w tym chodzi, dlaczego, dlaczego w ogóle miałbym przychodzić i oglądać, jak ktoś gra w grę. Oczywiście, jak wpadam na stream ani, no to dlatego, że. No, dlaczego? No, teraz mów, dlaczego? Bo, bo uważaj, bo, bo, bo, się, bo się lubimy i po prostu chcę zobaczyć, co tam nowego grasz, po prostu. Ale tak do obcych ludzi, tak sięgnię to widzę. Ale z drugiej strony, jak tam Piotek zaczął coś tam puszczać, to też trochę poczułem, co, o co może chodzić, że to jest dosyć fajne zajęcie. Tylko ale kiedyś, strimowałeś? tak, ale u mnie jest za tak, tak kiepskie łącze obecnie i u mnie się strasznie rwie dźwięk zauważyłem, ja mam tylko megabit na wyjściu i to jest za mało, żeby z konsoli coś sensownego, bo ja może chciałem na Yes w ogóle streamować, dodatek gdzie ja tam okay. po prostu się tak boję, że szok. Adam Jaszczuk mnie namawia cały czas tam w komentarzach, przecież na naszej stronce pisze, żebym tego aliena zaczęła streamować i ja się tak zabieram do izolacji. No, straszne gry są straszne. No, tak samo taki Outlast. No, nie? Ja wiem, Ktoś... bo w to ludzie chcą po prostu patrzeć jak cierpię. Jak płacze grając w te gry. <głos> Boże tak. może tak. No ja, ja, jak sobie w końcu ogarnę internet trochę lepszy, coś tam spróbuję. No, faktycznie moglibyś sobie to wrzucić na kanał nasz YouTubeowy, żeby tam troszeczkę ożywić Przecież ile tak? ja się napłakałam przy tym, przy Evil Within. Albo przy Rezydencie 7. To już katusze dla mnie były, ale twardo chciałam te gry skończyć. Ale nie streamowałaś ich jeszcze? Nie, nie, nie, bo ja wtedy miałam słabszy internet. Tak no właśnie, było, to jest pewna bariera. Mhm. Nie było nawet jak? Ale ten znaczy... rezydent 7, powiem Wam grubo, nie? Na streama, do jumpscarów do, do, do płaczu i do zmiany Majtek? Idealna gra. <śmiech> Wszystko, wszystkie elementy były. No jest to, jest to fajny temat, moim zdaniem, sympatyczne uzupełnienie podcastu po prostu, żeby pokazać co tam my sobie ogrywamy na bieżąco zanim o tym opowiemy czy, czy ten, no jest to ciekawe jak się już jednak zacznie coś takiego robić to, to można zacząć kumać o co chodzi, chociaż ktoś musi być, żeby czat, jeżeli ktoś w ogóle przychodzi tego, to, to oglądać to żeby tam porozmawiać sobie, no bo ciężko w trakcie gry, zwłaszcza na konsoli prowadzić jakąś tam rozmowę z kimś ale u ciebie na tych streamach jest bardzo spokojnie to jest fajne. Bo do mnie bardzo mało ludzi przychodzi, nie? No ten... Ja mam mało obserwujących, dwadzieścia parę osób, więc no, to się rozwija powoli. Tam wpadają jakieś yy, nowe follow'y, także się z tego bardzo cieszę. Mm, ale ja nie potrafię jeszcze siedzieć i gadać sama do siebie. W sensie, no... Tak, to jest trudne. Ja początkowo jak gdyby same takie reakcje, o klucze. o nie, znowu zginąłem, ojej, ale potem sobie zdałem sprawę, że to jest trochę nudne <głosy> dla oglądającego, więc jak gdyby tutaj trzeba sobie przygotować nie, no, historię, być, czy jak gdyby, jakąś chociaż o tej grze, żeby coś opowiedzieć, bo tak to jak gdyby jest bez sensu. No dlatego do tej pory to wyglądało tak, że jak graliśmy w Destiny, to ja streamowałam po prostu nasze przeboje w Destiny. Jak grałam ostatnio z Shavem w Overwatcha, no to też szaf tam, znaczy no też streamowałam yy, z, no, naszą rozgrywkę. Półtorej godziny w sumie, więc to, to tak też całkiem spoko. Ale chociażby ten stream z Residenta pierwszego, tego HD, yy, no to Szaf, szaf nie mógł ze mną grać, ale komentował gdzieś tam moje reakcje, więc to też było takie troszeczkę dziwne, bo siedzieliśmy razem na imprezie, ja grałam, a Szaf tylko oglądał retransmisję bezpośrednio z Twitcha, ale komentował też na bieżąco na imprezie, więc taka trochę gierkocepcja się zrobiła. Ale przyjemnie, zobaczymy, myślę, no że w najbliższym czasie chyba odpalę samodzielnie już streamy i będę się w to bawić. Może wtedy promki przyjdą i donate na Twitchu. A, a chcesz o tym teraz porozmawiać, czy nie? O donatach na Twitchu wy sobie nawet nie zdajecie. Sprawy, jaki to jest dobry biznes. Tylko trzeba to zrobić tak, żeby nie musieć pokazywać cycków na streamie. Znaczy no, jakieś tam pieniądze chyba są na tym Twitchu, no nie? Chyba większe. Przecież wiesz, filmie. tak jak patrzę, jak nasz y Nasza koleżanka, która była gościem dawno temu na streamie, Gabi, no to Gabi gra w CS-a. No to wiadomo, że to od razu generuje duże wyświetlenia. Jeszcze jest ładna, więc tam facetci po prostu płaczą ze szczęścia, jak ją mogą oglądać. Ale wiesz, jak ona ma tam, miewała donate y w wysokości 400 euro na przykład, no to słuchaj, w ciągu jednego dnia pół pensji dostajesz, powiedzmy, tak? jedną czwartą wow. pensji. No to... No proszę. No akurat Gabi te donate y ma takie całkiem przyzwoite, nie? W jaki to teraz gra dużo kobiet, żebym mógł zacząć? <laughs> w Simsy. W Sim, dobra. No Simsy proszę. gra dużo dziewczyn. No w ogóle temat monetyzacji, tworzenia, czy, znaczy twórczości w internecie to jest temat gorący. Zresztą ale, to jak... są, wiesz, ale to są chore, to jest, to jest no, wiem. takie chore trochę dla mnie, już abstrahując od tego, czyje to są kanały i tak dalej, ale weź, wchodzisz na kanał do jakiejś randomowej laski i dajesz jej 400 euro, bo Może gra. No, no, w nagrodę, tak, że, że, że jest fajnie. No jest to, jest, ja jestem zaskoczony, bo ja, ja kojarzę temat donatów, bo tam, jak kiedyś trochę tego harstą grałem i tam ludzie otwierali na przykład bustery z, z kartami, te paczki całe, no nie? też tam właśnie, jak ktoś otwierał sto tych paczek uzbierał, to też tam wpadały mu jakieś pieniądze za to, że otwiera te paczki pokazuje, jakie ma karty. Ale no nie wiem, nie wiem, ale chciałabyś tak w tym uczestniczyć, w tym procederze, tak po prostu te obrazy. Just nie wiem, no. <laughs> Trudno powiedzieć. To tak, ja nie wiem, czy, czy... takie sprzedawanie, sprzedaż siebie, no nie? Troszeczkę. No, jejku, No. Czemu nie zarabiać na swojej pasji, no nie? To, to, to chyba nie jest nic negatywnego. No tak, tak no, no bo naprawdę. przecież, wiesz, to nie jest rzecz, którą sobie, tak jak Boże, żeby to nie zostało źle odebrane przez nikogo, nie? A to nie jest tak, że Gabi sobie wymyśliła, że to jej się opłaca, tylko ona po prostu to lubi, tak? Gra w tego CS-a, idzie jej dobrze, potrafi w to grać i... No, no pewnie. No, Przekłada się to przy... a 400 cztery... euro. No. <laughs> <laughs> Można i tak. No, zgadza się. No, e, Myśmy się wszyscy dobrze zrozumieli, rzeczy. bo potem znowu będzie napuszczanie, tak jak ostatnio, po naszym ostatnim, znaczy jednym z ostatnich odcinków. Mnie ktoś na Mateusza Grelocha próbował na mnie napuścić. Już nie będę palcem pokazywała, kto, <śmiech> ale syn nie życzę takich rzeczy. <śmiech> nie, to... O, to ja nie znam tej dramy, co to... się stało. Powiedzmy, że ktoś sobie zinterpretował to, co ja powiedziałam w taki sposób, w jaki chciał sobie zinterpretować i próbował mnie z Mateuszem Grelochem skłócić. No właśnie Mateusza, Bóg pozdrawiamy. Trochę szkoda, że ten Input zakończył działalność. No niestety, niestety jak to? się. To, to ja nic nie wiem, kurczę, jak jestem w ogóle poza tak, światem. Tak, Input zakończył działalność w Na następnym, następnym odcinku. odcinku. Więc ja mam teraz. A ja myślałem, że to w ogóle jakieś życiofy. jaja są, bo tam widziałem, że to gdy przeskakuje, Nie, no pewnie sobie ja dobym na setny odcinek. Też początkowo no tak sądziłem, ale. Tylko właśnie to tak jest. O tym trochę rozmawialiśmy. Tak poza, na pozantenie też możemy pokazać, skoro taki luźny nam podcast wyszedł, że. Czy wychodzi? Że. Yy, ja, ja myślałem, że to jest też rodzaj żartu, tak naprawdę, i że po prostu. No. O czym dokładnie gadaliśmy? Że, że jak input sobie funkcjonował, to było mało feedbacku, a kiedy parła decyzja o, o zakończeniu, no to ludzie się pojawili i to jest właśnie kiedyś. Ale tak jest zawsze. Jak ogłaszać to, mhm. że się kończy, to zawsze jest hejt, bo ci, którzy się nie uaktywniali wcześniej, to nagle okurcze tego zabrakli i potem jest wiesz, wielki, e, wielki rumor. To samo jak ja przeżywałem z konsolowcem, też tak było. Dużo jeszcze do dnia dzisiejszego nie może się pogodzić, że tego podcastu nie ma i tej strony nie ma i wszystko się to spadło, więc to tak niestety bywa, że, jak, no, dlatego jest, że ja teraz... potrzebujemy, jak coś robimy, to nie ma tego feedbacku, a jak nagle ogłaszamy, że kończymy, to nagle się nie wiadomo skąd pojawia mnóstwo fanów. Tak to bywa. No właśnie, tak, tak jest. Dlatego my zawsze zachęcamy, żeby jednak komentować. Zresztą ostatnio naprawdę mamy fantastyczne komentarze tutaj. Adam w ogóle fantastyczne takie długie, że aż rozwijać w ogóle na, na dyskaie. Na tak, takie bardzo wyczerpujące komentarze są. Bardzo, od Adama, ja nawet musiałem Tak, nawet nie byłem go, nawet nie poczułem się godzin, żeby, żeby się osusunkować tak naprawdę, ale jeszcze coś tam skrobne, no bo to wypada wręcz odezwać się. Ale naprawdę doceniam ogromnie i, i komentarze Adama i Izaka. Nawet Piotr coś tam odpisał. Także niech to się dzieje, bo to jest bardzo, bardzo fajne. Zamiast 400 fajne. euro poprosimy komentarze. Ja myślę, o. że my się będziemy rozrastać, bo tu też zauważyłam, że parę osób z Inputa zagląda do, do nas, nagle się nami zainteresowało naszym podcastem i słuchają. O, to jest super. Mam nadzieję, że, że nie zawiodą się te osoby. Słuchajcie, no to teraz mamy takie ogólne rozważania, ale może faktycznie, skoro mamy podcast o grach, to może opowiedzmy o grach. Jak myślicie? Nie. Nie, no co o, to ty? Tak się jest. dobrze rozmawia, Dokładnie, tematy takie luźne. takie gatki są najlepsze. żony tam gryczkowe. rozpiski, komu to potrzebne? Na co ci to? <głos> rozpiski. Rozpiska jest potrzebna, żeby rozpiska to miało tak na zakupy rady. idziesz, to żebyś nie zapomniał co masz kupić, a na podcast co ty? Tomek, Tomek, rozumiem, że przybyłeś do nas i wprowadzasz nowe <głos> rządy. Oczywiście. Pierwsze, co zrobi, zrobić, zrobisz pewno wszystkie rozwisał. O, Jezu, nie, nie róbmy dobrej zmiany, błagam, chociaż nie tutaj. No tak, ale ja ostatnio naprawdę przeżyłem fajne emocje w małej grze i chciałem o to powiedzieć. Bo, bo, bo zapomnę no. Małe no to emocje? Mów, a ja nie, idę pokazać. Małe emocje czy mała gra? E, mała gra, duże emocje. Wielka traka w chińskiej dzielnicy. no no, to mogę. No możesz, no oczywiście. Skoro ja to jest... musisz. Tomek pójdzie to po byłem. kawę. To Tomek, to, Tomek. Ale nie, Tomek nie idź. Jak chcesz ja coś posłuchał. No dobrze, mów, o jaki tytuł chodzi okay, i co tam się tak, robił, Tym razem. Ja, ja zawsze jakiś spróbuję wstęp zrobić, że nie było, że po prostu powiem, że grałem w grę X i była fajna. No to ja idę Wlecam. po kawę. Nie, nie, ja chciałem więcej. Choć o to, że tak się złożyło, to zacząłem już, tam jak nie możesz wyjść, nie możesz pójść, wszystko będę słyszał na nagraniu, zobaczysz, Zmiało. to wiem, się, kiedy poszedłeś. Choć o to, że tak się złożyło, że w końcu mam znowu urządzenie na iOSie, a tak się złożyło, że kiedyś dużo grałem w ogóle na tej platformie, kiedy jeszcze gry mobilne były dobre. Tak naprawdę. Często o tym mówiłem, zresztą to jest jeden z ża moich żali do, do branży growej, że y coś się stało złego z graniem mobilnym i obecnie po prostu jedna lub większa katastrofa obarczona mikrotransakcjami, zresztą nawet teraz zanim przyjadę do tej gry to mogę powiedzieć o tym Bladebound, które grałem strasznie mocno dużo strasznie mocno dużo tak, super I, <ścoughs> i powiem szczerze, została tak zepsuta przez kwestie finansowe ostatnio że trzymam ją tak naprawdę z sentymentu obecnie na telefonie jakoś tam mi nie zawadza zajmując miejsce ale jeżeli mi atakuje po prostu kilka pop-upów z kupowaniem jakichś paczek, a nie ma nowych treści od, od już kilku update'ów, no to coś jest niehalo, Tak naprawdę, bo ja bym chciał tą grę skończyć, a ona nie jest skończona, bo nie ma bossa jeszcze, bo powstaje ta ostatnia lokacja z bossem i trochę się czuję oszukany. Niestety. To tak a propos mobilnego grania. Ale jeżeli chodzi o tą grę, o której chcę powiedzieć chcę powiedzieć o takiej małej grze ona jest gdzieś z roku aż 2011, Tam ja, wtedy miała premierę na iPadzie jeszcze ja ją dawno temu kupiłem i jakoś tak się złożyło, że, że przestałem mieć jakiekolwiek urządzenia z iOS-em a teraz dzięki mojej kochanej żonie spłynął mi jakiś stary iPhone i mogłem tę grę zainstalować a mowa o Super Brothers Sword and Sword. taki bardzo, bardzo śmieszny tytuł jest, to jest taka gra w bardzo pięknym pixarcie w ogóle. Ja wiem, że pixar pewnie już nikogo nie interesuje, ale... Mnie tagam... zawsze. O, to super, bo, bo ona też jest na Androida, też jest grą utytułowaną, bo na India Awards kiedyś dostała w ogóle nagrodę, oczywiście wiele lat temu i z tego, co wiem, z infografik twórców, właśnie super znalazła się właśnie twórcy zresztą, to ona ma półtora miliona sprzedanych egzemplarzy. Więc to nie jest źle na, na grę mobilną. Ja wiem, że minęło sporo lat. Z tym, że ta wersja na, wersja Androida jest relatywnie młoda. To, to nie jest tak, że to wszystko powstało w jednym czasie. Oni po prostu rozszerzali stopniowo. Zresztą nawet wyszło w końcu na, na komputery. Z tego co wiem, na Steamie też było. Było w bundlu. Ale do rzeczy. To jest tak jak powiedziałem, gra w Pixelacie, która po prostu całkowicie mnie urzekła. Absolutnie ja ją miałem tak troszeczkę nieukończoną, bo, bo tak jak mówiłem, wypadło mi urządzenia i teraz nawet mam wielką chęć kupić jakiegoś iPada, pierwszej, znaczy nie może pierwszej generacji, jakiegoś era pierwszego, żeby te tytuły ograć, bo nie da się ukryć, że grałem w tej chwili na iPhone 4S, który ma ekran 3,5 cala i powiem szczerze, to było wyzwanie, żeby grać już na takim mam ekranie, strasznie się odzwyczaiłem, nie wiem czy, czy to, Tomek czasami grasz na iPhoneie, starzać się. Nie. Czy nie? W pozycji tego, to... że mam małą pamięć 16GB, gdzie jest 12GB, no domów, i się nie mieszczę. Niestety To jest mała pamięć? Usuwać. Tak. To jest bardzo mała pamięć. Też mała, bo te, te gry mobilne potrafią mieć po 2GB niekiedy. Nawet. Takie pełnowmiarowe marki jak okay. Space. Ale jak miałem iPada tam ze 128, to jak najbardziej miałem tego zainstalowane mnóstwo, także grałem. A teraz niestety zostałem tylko z telefonem, tym iPhone'em, więc no nie gram. Ale mam kupionych mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo mobilek. No właśnie, ja, ja tak y, dlatego tej gry wróciłem, bo po prostu przeglądałem listę, odpaliłem to urządzenie, mówię, a przejrzę sobie, y, co, co tam co tam będzie, co tam kiedyś kupiłem i tak, no dużo tego kupiłem, przyznaję. No i akurat padło na tą grę i powiem wam szczerze, że to jest, na, to jest najlepiej spędzony czas ostatnio w ogóle przy grze mój. Tytuł jest mały, bo z tego co tak no mnie, nie, nie, nie grałem ze stoparem, żeby tam sprawdzić, ale zaledwie kilka godzin w y, naprawdę fenomenalnej rozgrywki. A jest to gra przygodowa okazuje się, gdzie nawigacja jest realizowana w ten sposób, że po prostu tam gdzie dotykamy palcem, po prostu nasza postać wędruje. Jest też zaimplementowany bardzo prosty system walki, zrealizowany w ten sposób, że, że kiedy mamy walczyć, to odwracamy urządzenie w tryb pionowy i w tym trybie troszeczkę przybliżana jest akcja i możemy wykonywać prosty atak mamy tarczę i właśnie mieczy to jest wszystko, to jest właśnie nasz tytułowy sort nasz bohater też ma rodzaj czarowania właśnie to tytułowe sorcery nie bez powodu mówię Sworcery bo tak właśnie nazwali to twórca polega to na tym, że przytrzymujemy dłużej na postaci i jakby ona wchodzi w taki tryb czarowania i możemy w ten sposób rozwiązywać zagadki, zagadki nie są jakieś tam skomplikowane ale ten tytuł przede wszystkim stoi fenomenalnym klimatem bo cała fabuła rozbija się o to, że mm, pojawiamy się właśnie, pojawiamy się w, altre, w świecie, w którym właściwie bohaterów jest czterech, jest bardzo mały świat, czterech bohaterów na krzyż i naszym zadaniem jest y, po prostu ochronić go przed złem i to jest wszystko, jest bardzo mało. To nie jest tak, że zbawiamy całą ludzkość, czy ten. tam w y, zasadzie y, wśród bohaterów jest w ogóle pies, nazywa się y, Dogfella, w ogóle to jest <gryje> tak zabawnie wszystko, jest... Y, Drwal, który jest Woodfella Girl i taki jakby narrator I to jest wszystko a to jest, to jest, Jeszcze jest niedźwiedź, który nazywa się Boar, nie, nie Bier, tylko Boar Także w ogóle naprawdę Czy dzik? Nie, nie, przepraszam, nie. tak, właśnie tak Bo to on wygląda jak niedźwiedź, ale, ale jest Tak, z angielskiego jest dzikiem Dobrze dobrze mówisz, faktycznie, nie wpadłem na to myślałem, że no, Do czego zmierzam? Niedźwiedź, bo... który jest dzikiem no mm. bo, to nie, bo to nie jest, bo to nie jest dzik. Kurczę, potem ci pokażę screenshoty. Oczywiście ten pixel art jest taki szczegółowy, ale to jest pixel art, więc może pomyliłem zwierzęcia, ale nie wydaje mi się. A dlaczego ta gra jest wyjątkowa? Wyjątkowa jest dlatego, że jest niesamowicie fajny system narracji. Przede wszystkim, jak dobrze, o tyle na ile mam angielski opanowany, cała gra w ogóle jest w trzeciej osobie przede wszystkim narracja prowadzona więc taki nietypowy sposób, jest dużo apersandów, czyli zdania są łączone endami, to samo w sobie jest oryginalne i jest takim dosyć ciekawym angielskim, który mnie wielokrotnie zaskakiwał w słownictwie nie tyle, że są przeinaczone słowa, ale takie no, stare słowa są używane, które że, że, że zdanie rozumiemy tak naprawdę w, z kontekstu wychodząc Bar bardziej niż rozumiejąc dosłownie słowa Jakiś staroangielski, czy coś takiego? Trochę tak. no Ja mam takie, takie wrażenia Albo po prostu jakieś wyjątkowo takie wymuskane, ale to wszystko bardzo do tej gr gry dobre pasuje. A Cała narracja wygląda w ten sposób, że po prostu jak y, rozmawiałem z jakąś postacią, to troszeczkę się przesuwa y, jakby tło gry i taki duży, duży baner się pojawia na górze i to jest tak wygląda narracja, czyli bardzo mało jest jakichś voiceoverów jakieś tam pojedyncze słowa. Y, jeszcze z takich ważnych rzeczy gra przede wszystkim stoi też oprawą muzyczną niestety nie wiem do końca się wymawia nazwisko tego artysty, ale zaryzykuję, że to jest Jim Guthrie jakoś tak i można sobie posłuchać jego ścieżki dźwiękowej na, z tego co im na Spotify jest także polecam sprawdzić, bo bardzo oryginalna muzyka, nawet jest Taki moment, że jakby mm, twórca muzyki w grze się pojawia w pewien sposób, więc jest no, oryginalny tytuł, tak naprawdę, ale fabularnie. Jak to wygląda fabularnie? To wygląda w ten sposób, że pojawiam się w tym świecie i dostajemy zadanie. Pierwsze, że mamy pójść na taką górę, Mingi to coś nazywa, Mingi tak, coś takiego, i po prostu tam jest świątynia, mamy tam wydobyć e, taki megatom, czyli rodzaj takiej e, magicznej księgi niespecjalnie jest powiedziane, dlaczego mamy to zrobić. No i kiedy my to robimy, to budzi się takie pierwotne zło i tak naprawdę naszym celem później jest to, aby to zło jakoś pokonać. I cała gra jest grą przygodową, czyli ganiamy sobie po tym świecie. Mamy do znalezienia kilka jakby, jakby to nazwać, to nazywa się triagony, te elementy. Takie rodzaj takich to no są, no trochę znajdźki bym powiedział, po prostu mówiąc wprost, czyli musimy zdobyć takie trzy elementy takiego Trajagona, tak jest to się nazywa, no i później jest finalne starcie z przeciwnikiem i gra się kończy. Ale muszę Wam przyznać, że dawno żaden tytuł tak mnie nie chwycił ze serduchu, zwłaszcza finał, bo jest tak pomyślane, że jak stopniowo pokonujemy bossów, to słabniemy, czyli w tej grze nie roz... jakby postać im dłużej walczy, tym jest bardziej zmęczona, co jest z rzadkością jednak w grach na ogół nasze, posta nasze postacie growe to są super bohaterowie, którzy rozwijają się zawsze, a tutaj w zasadzie postać wręcz się cofa w rozwoju bo jest coraz słabsza i to jest a świetne a wiesz, że coś takiego w personie trzeciej było? a widzisz, nie miałem świadomości y, bohaterowie w trakcie eksploracji ruin męczyli się i jak za długo walczyli to na przykład mdleli, tak, i nie mogłeś ich używać przez powiedzmy dwa czy trzy dni szkolne do walki, dopóki nie odzyskali zdrowia. Bardzo, bardzo fajna mechanika. Bardzo fajna. Tylko tutaj akurat. Ty nie wiesz, jak mnie to denerwowało. To trzeba <laughs> było w... Wiesz, bo to ograniczało postęp, tak? Nie mogłeś sobie przeraszować przez labirynt. Tak, tylko. No proszę. A... No, tylko to ograniczało jednak możliwość postępu. Ale wiadomo, im wyższy poziom był danej postaci, tym dłużej mogła w labiryncie walczyć. A to przypadkiem w tym Darkest Dungeon to też takie mechaniki nie są zaimplementowane? Bo tak, jak to o tym mówisz, to e, z, też kojarzę on... to. Przeszłam może jedną planszę w Darkest Dungeon, także mhm. kiedyś ci powiem, jak wrócę do tej no gry i... i wsiąknę w nią, tak? Ale myślę, że też to nie będzie w, w najbliższym czasie no chyba, że więcej osób tutaj od nas z ekipy się za nią zabierze, to będę też miała motywację, żeby to ruszyć. Ja w ogóle właśnie tak chciałbym, żebyśmy mogli częściej mówić o grach, które, jak więcej osób żeby ogrywało, tak, bo faktycznie jest łatwiej troszeczkę nawiązać rozmowę, bo tak to no monolog jest monologiem, tak jak ja, no ja ten... mówiłam, że jedna osoba się produkuje, a cała reszta, o tutaj ktoś gra w Injustice na przykład, albo, <laughs> albo ktoś sobie idzie robić kawę. Tak, <laughs> na przykład. Ja jestem, słucham, ca cały czas <laughs> słucham, żeby nie było. Ja, ja w ogóle przede wszystkim zachęcam do sprawdzenia tej gry, bo ona po pierwsze jest bardzo tania. Oczywiście co mi, bo ty grałeś na jakim urządzeniu? Niestety na iPhone 4s. Bo wiesz co, jest taka kwestia, że ja tej gry nie mogę znaleźć, więc prawdopodobnie twórcy nie uaktualnili do 64 bitów, a niestety OS 11 najnowszy wspiera tylko tę wersję. Fatalnie. Więc osoby, które mają nowsze sprzęty, już w nią niestety nie zagrają. Właśnie kiedyś o tym Dopóch gadaliśmy, że... deweloper tego nieaktualni. To jest marne w sumie. No, oh, sorry. No, proszę bardzo. No. no właśnie to jest problem z najnowszymi OS-ami. W ogóle z tym, że tak naprawdę do tych cyfrowych gier to nie ma gwarancji, że będziemy mieli dostęp po pewnym czasie. Znaczy ja sobie... Znaczy nie wiem, no jak deweloper to... jest niej i chce wspierać swoje dzieło, no to jak najbardziej może puścić ławkę, to jak gdyby było oczyszczenie App Store'a. Żeby było za, za dużo jak gdyby tam śmiecia, którego nikt nie rozwijał od kilkunastu lat. To kosztuje 20 zł na Androida? Skandal. Ale to jest piękna gra, naprawdę. Ośko, że, tylko, że komentarze właśnie na Androida ma takie przeciętne, bo... Znaczy tak, ona na iOSie działa fantastycznie dobrze. Po prostu działa super. I jak kiedyś miałem Fona 5, działało super, na te 4 też super. Obecnie nie mam lepszego urządzenia, żeby sprawdzić, ona pierwotnie wyszła w 2011 roku na iPada. I wydaje mi się, że na iPadzie najlepiej to ogrywać, bo ten, ten tam można jakby przybliżać sobie akcję, ale, ale jakby na tym małym ekranie jest czasami trudno trafić w, w elementy, które tam wymagają rozwiązywania zagadek. Ale mimo wszystko Samo to, że byłem w stanie grać na iPhone'ie, starym jak świat, pewnie, kurczę, większość ludzi nawet by się nie schyliła, ponieważ by leżał na ziemi, to po prostu ta okazja, że, że to urządzenie się w, w mojej łapy wpadło, była taka fantastyczna, że ja no nie mogłem się terwać. Zdarzyło Zdarzało mi się, że ja po prostu gdzieś tam stanąłem w domu, oparłem się o coś i absolutnie grałem, kurczę, w grę mobilną. To mi się dawno nie zdarzyło, serio. Dawno nie pamiętam, że żebym... tam wity nie liczę, bo pita to jest jednak inna rozgrywka, ale dawno nie grałem w grę, gdzie wymagam dotykania ekranu i, i po prostu nie bawiłem się tak fantastycznie, bo y, patrzyłaś na staniu, jak oceniasz oprawę? No to jest po prostu majsterstyk. Zresztą na żywo najlepiej to zobaczyć, bo ta gra jest pełna detali i y, nie bez powodu y, została dostrzeżona i dostała nagrody za, za tą oprawę, ale oprawa to nie wszystko, bo naprawdę narracja, y, jeszcze takie szczegółiki na przykład, bo jak znajdujemy na początku ten megatome, y, to jakby możemy słuchać myśli, czy też wypowiedzi tych postaci z gry, czyli stopniowo jak przechodzimy historię, kolejne zagadki i tam odblokowujemy te elementy tej głównej zagadki, żeby, żeby dostać się do tego głównego wroga i, i w końcu ten świat na, jakoś uratować, to możemy jakby sobie klikać na danej postaci, czyli to w ten sposób, że obracamy telefon, wtedy w trybie pionowym jakby to, ta książka się otwiera, i w niej po prostu mamy wypowiedzi postaci. Też jest dosyć oryginalny zabieg, że, że można w każdej chwili sobie wrócić do poprzednich wypowiedzi i to wszystko jest przeciw sobie. Czyli na przykład, jedna z mi się utrwaliła, że walczyliśmy z jakimś przeciwnikiem i coś tam się wydarzyło i taka postać Archetype, jeden z nich, komentowała to na, na żywo, czyli tak samo jak walczyłem z bossem, to jak mi słabo szło, to wpadała informacja od tego, od tej postaci, że sugeruje zrobić to i to. Czyli tak bardzo, fajne, bardzo fajny sposób tytuł, jak to Kubel powiedział, że przebija czwartą ścianę momentami. Czyli okay. troszeczkę ta gra sobie zdaje sprawę, że z tego, że jest grą i nawet jest taki, nawet jest taki motyw, że należy jakby, że, że czas, nie chcę, nie chcę zaspoilować, bo to warto zobaczyć, że po prostu jakieś tam ustawienie systemowe po prostu w urządzeniu wpływa na grę. To jest też niesamowite. Także naprawdę oryginalny tytuł, moim zdaniem, ma, zresztą z tego co wiem, mas play właściwie, jest też na, na, na Steamie. Do zobaczenia. To odkryłem dopiero później, jak, jak zacząłem tam szukać informacji o, o tej grze. Jedna z oryginalnych y jeszcze wam powiem, że jak ją grałem jeszcze na iPhonie kiedyś w piątym i potem miałem tą długą przerwę, nie skończyłem z różnych przyczyn, to bardzo długo słuchałem muzyki, teraz wreszcie ją ukończyłem i, i zrozumiałem pewne elementy muzyki, które były ściśle powiązane z grą. Bardzo polecam, ja wiem, że w tej chwili mało kogo interesują gry mobilne, a to jest taki pełnowymiarowy tytuł, normalnie płacisz się za niego, dostaje się dobrą grę, z fajną fabułą, z fajnymi rozwiązaniami, Zwłaszcza, że gry przygodowe kocham jakikolwiek, więc to szalnie polecam, naprawdę. Jest teraz promocja na Syberię, na PlayStation, jakbyś chciał. Na trójkę? Nie, na jedynkę i na dwójkę. Na jedynkę. O, dawno, dawno temu kończyłem, a to były dobre gry w przeciwieństwie do trójki niestety. No kosztują tam chyba 15 mhm. zł za sztukę. O proszę. Tak mi się wydaje. Ale właśnie tak chciałem wiedzieć, do tego, że... Że zobaczcie, że, kurczę, przestarzałe urządzenie trafiło mi w łapy z jakimś ojasem siódmym archaicznym i spędziłem naprawdę kilka dobrych godzin wspaniale się bawiąc po prostu z wypiekami. Nawet to mi się rzadko zdarza, specjalnie podpinałem słuchawki, żeby się tam wsłuchać w oprawę, bo <laughs> trochę, trochę jak w to grałem, trochę mi się kojarzyła ta gra z grą Sand, Sand is the Soul od Michała Gatena, Tak naprawdę też pod kątem muzyki. Także po tym Michałowi ją podeślę i żeby się zapoznał. Mi się ta obrawa graficzna kojarzy, tylko ja nie pamiętam tytułu tej gry. Bodajże no, bo jest... o, księży, o księżniczce też była taka no, gra, że się przemieszczasz w prawą stronę cały czas i ona tam dorasta. Coś z królestwem to było, ale... Kurczę, zainteresowałaś mnie. Kurczę, znaczy, nie pamiętam. Bo ja nie skreślam pixelartu, nigdy. Bo ja wiem, że pixelartu jest masę, ale tutaj słuchajcie, są takie smaczki, że na przykład jak postać pali cygaro, Mimo, że to cygaro ma dokładnie 4 piksele, czy może 5, to widać, że to jest cygaro tak naprawdę. I to jest niesamowite, że na takiej małej ilości pikseli da się tak pięknie animować. I to jest niesamowite. Bo teraz no, jesteśmy bardzo rozpieszczeni przez oprawę gier i, i takie... No, ja, ja mówię, że takie gry to, to jest taka mała sztuka. No, tak naprawdę. Że to jest... Ta gra ma pomysł na siebie... Tak jak mówiłem, przez tą interesującą narrację ten angielski jest ciekawy. Z tego co wiem, ona była w bandlach, więc myślę, że, że wyjdzie. O, już znalazłam. To... W bandlu? Nie, znalazłam tę grę, o której myślałam. O proszę, to powiedz od razu, to, to będzie mieli to ten... To się nazywa na Ki podcast. Kingdom Classic. O proszę. Ja sobie, to ja sobie zaraz to zanotuję. Czy to ja wrzucę ten na ogólny? Okej, okay, fajnie. Także bardzo chciałem zachęcić, nie chcę jakoś się tam bardzo rozwodzić, bo gra się broni doskonale oprawą, bo jest no moim zdaniem szania atrakcyjna i ma wiele uroku. Jest pięknie animowana, są takie smaczki, drobne elementy animowane na tych mapach. Jest dużo backtrackingu faktycznie, trzeba się nachodzić tą postacią, ale fajnie twórcy wybrnęli ze sterowania dotykowego. Jestem w ogóle bardzo ciekaw jak, jak to się gra na komputerze po prostu. Bo, bo to był tytuł, który powstał z myślą o tabletach, samo to, że wykorzystuje czujnik ruchu, bo wykrywa to, że, że, że urządzenie jest w, innym, w innej orientacji, to świadczy o tym, że ewidentnie twórcy myśleli o mobilkach, zresztą jakoś przeportowali, więc jestem ciekaw efektu. Będę chciał jeszcze zagrać. Nawet w ogóle zakończenie gry na tyle mnie tak chwyciło, co serducho, że dwa razy skończyłem i próbowałem zmienić bieg historii, ale się nie dało. I to było takie smutne dla mnie. O... No, Tak czasami jest, wiecie, że, że jakaś gra po prostu zagra po prostu. że Zagra w sercu, no nie? Że to nie jest tak, że no, kończymy ostatnio to Uncharted, które z... czekam, aż Hubert wróci, żeby w o nim pogadać, zagnieć dziedzictwo. I, nie, i nie, nie, nie chwyciło mnie tak bardzo, jak na przykład Uncharted 4. Nie przeżyłem jakichś tam emocji takich fantastycznych już. A ta ma gra mobilna po prostu złapała. Mega złapała. Także polecam wam i posłuchać muzyki, bo na pewno jest na Spotify'u. Nawet nie wiem, czy ja nie dostałem kiedyś, czy ja nawet jej nie kupiłem, bo to było tak dawno, że już mogę zapomnieć, na jak Spotify? moje ręce trafiły. No to abonament na Spotify płacisz, nie? No tak, tak. Ale nie, to było dawno, to było przed Spotify'em, tak naprawdę, bo to jest Aha. to są dawne czasy. Okay. Ale piękny jest taki grak, że one się w ogóle nie starzeją, że ja w nią tak samo, tak samo fajnie mi się grało, tak samo, tak samo dobrze się bawiłem, jak jakbym grał kurczę parę lat temu i widzicie, taka niby bzdura, no, nie, że moja żonka w sumie zmienia telefon i, i ten mi spada w schedzie. Ja Mych. przeglądam listę, przeglądam listę gier i takie, ten, no, totalny przypadek, nie planowałem tego i y, autentycznie, jak usiadłem. To musiałem skończyć po prostu. Tak mnie wyssało. Norgan tytuł. Yy, to jeszcze co mogę zachęcić? No krótka jest gra, więc. No nie wiem, czy to jest akurat zaleta, bo kosztuje dwie. Na jednym ładowanie krótka. przejdziesz. Oj, powiem ci, że nie wiem. Musiałeś ładować. <laughs> Zdarzyło mi się ładować. Założyło mi się na kablu grać. Także wydaje mi się, że najlepszą rekomendacją jest to, że chciałem się grać na iPhone 4S, który jest bardzo malutki. I naprawdę tam trafić te elementy palcem. Wcale nie jest łatwo, ale twórcy fajnie wybrnęli z, z, z sterowania. Jest on dobrze dostosowany do kranów dotykowych i jakoś to zagrało, naprawdę. Bardzo, bardzo polecam i żeby sprawdzić, zwłaszcza, że w bandach było, więc pewnie da się za parę złotych wyci wycisnąć. Ale Aniu, też jestem zaciekawiony tą twoją. Na pewno ją sprawdzę. Ja o niej tylko słyszałam i mnie bardzo zaciekawiła. Mm -hmm. Do wishlisty dodałam dawno temu, ale no ja już mówię musztardę, klawiaturstwo, pecyciarstwo skutecznie coraz rzadziej. Hmm. Znaczy ja jakoś ja nie chcę z tego rezygnować, bo jednak dużo jeszcze dobrych gier indie wychodzi na, na, tylko na komputerę niestety. Nawet nie chodzi, nie, nie chodzi o tą klawiaturę i myszkę, no nie, a tak naprawdę chodzi o, o po prostu, że twórcy jakoś tak mają, że najpierw chcą wyjść na Steamie, bo tam jest duży zasięg i jakoś tak się utarło, że że, że Steam to jest dobra platforma dla indyków. No i ten Switch strasznie ożywił Indie, No naprawdę, tam tam z tego, co już wiesz, zogadaliśmy, ale te gry się sprzedają po raz kolejny drożej. kiedy już W dawno sensie są... Nintendo Switch? Tak, znaczy w sensie gry na Switcha indyki, które kiedyś wyszły na inne rzeczy. Te takie odświeżone wersje, czy w ogóle wydane To, to jest inne. nowa platforma, no i każdy chce tam tak. przygotować szczególnie, że Switch się sprzedaje, więc ale indyki no zawsze ten. na Nintendo były, tam, były w cenie, także to jak gdyby i Ja Wii, się zaczęłam pełno zastanawiać był... nad Switchem. To jest straszne. No ja, ja stopniowo wchodzę w to Nintendo, bo Ech. to Wii chcę kupić. Może ja dopiero 2DS-a a... kupiłam, a i tak na nim nie gram. No po prostu skandal. Ale właśnie, ale powiedz, dlaczego na nim nie grasz? Nie masz bo gier? Nie mam, nie mam, no mam grę, bo mi Piotrek pożyczył, ale nie mam czasu. Hmm. Żebym ja więcej podróżowała, żebym miała, nie wiem, daleko do pracy. No to może, no ale kupię teraz te pokemony nowe, bo bardzo chciałabym w nie zagrać i usłyszałam, że one mają półtorej raza więcej zawartości niż ten normalne Sun and Moon, więc szykuje się dużo, dużo godzin spędzonych. A ty miała styczność z 3DS-em? No nie, ja kupiłam od razu tego New 2DS XL. Tak, tak, tak. Jak gdyby tutaj gdybyś widziała, to gdyby tutaj moje kolejne pytanie by, by było, czy nie brakuje ci tego efektu 3D. Wiesz tak? co, ja ja się, że wszyscy na to Ja mam no. upośledzone oczy i niestety e, drażni mnie 3D w kinie, drażni mnie 3D mhm. DS-owe. Więc w, No ja właśnie, nawet gdy nie wszyscy myślałam... na te 3D w tym 3 się, a ja przyznam, że tylko gram na 3D to subak na maksa do góry. Jak gdyby no, efekty czasami są naprawdę bardzo fajne i to wszystko jeszcze bez żadnych tam okularów, po prostu patrzysz i widzisz jak tam coś, jak gdyby efekty głębi, w niektórych nawet tam przypadkach delikatnie gdzie się coś tam wysuwa z ekranu, to też jak gdyby dla mnie jest szokiem, bo nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe, bardziej tak gdyby ten efekt głębi jest odczuwalny w większości przypadków. Ale dla mnie to naprawdę... jest chyba niepotrzebny, niepotrzebny no. bajer no właśnie też tak myślałem, a jednak to jak gdyby dużo, duży ma wpływ na, na odczucia i na oprawę samą. Przy tej e, wadzie wizualną. wzroku, którą mam to niestety no jest ciężko. Znaczy no większość osób na wrzeka właśnie na ten, dlatego jak gdyby 2DS ten najnowsza wersja cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Nie każdy jak gdyby... Ja, na ja ten, też cieszyłem tutaj ten, ten, ten, ten temat, bo, bo ja miałem w ogóle tego 3DS od Hubertach Hubert chyba też na nie, nie gra w ogóle za bardzo, także niech się wyspowiada później jak, jak będzie na odcinku i faktycznie ja z tym 3 miałem tak, że ja je włączałem jednak, ale na taki minimalny sposób, po prostu ten suwaczek dawałem tak mini mini, bo troszeczkę te gry lepiej wyglądały, tylko to nie był ten duży, to nie była XL, tylko ten, ten starszy. Po prostu 3DS, z tego co wiem, w, w nomenklaturze mm -hmm. Nintendo i kurczę, dawało mi troszeczkę to rzeczy. Ja, ja to używałem po prostu, tylko że jak czasami niechcący mi się przestawiło na maksa, to, to musiałem zmniejszyć. Chciałem zmniejszyć, bo bardzo męczyło mi wzrok jednak i trzeba było dokładnie się ustawić do kranu i tak dalej. No właśnie, te nowe mają te czujniki, że jak gdyby możesz sobie głowę już wychylać w dowolnym, znaczy w dowolnym, jak gdyby dość dużym zakresie i to ci jak gdyby mm -hmm. nie niweluje tego efektu. 3D, także to są nagle te które mhm. dają radę. Od, od, odnośnie tych ilości platform, faktycznie jest tak, że y, chyba nie można mieć za dużo platform, tylko nie wiem, jaki jest złoty środek. Nie wiem, ile powinno mi się, mieć się platform do ja żeby mam w domu, tak, być do Playstation 2, 3, 4, PSP, DS-a, i właśnie 2 ds XL. I PSP już leży nieruszane, ale nie sprzedam go, bo mam taki sentyment do, do tej konsoli, że no, może kiedyś jeszcze w coś zagram, choć wiem, że pewnie już nie, ale Tak, może to jest najgorsze, że kiedyś... a może jeszcze coś kiedyś zagram, a potem i tak się okazuje, że te wszystkie gry, które chciałaś zagrać, są w remasterach. <grych> na, tych, ja mówię, na, na tych najnowszych platformach. Tak, tak gdyby też się na tym łapie, dlatego cały sprzęty sprzedaję i kupuję nowe, żeby tego nie zagacać sobie pokoju, bo jak gdyby tego było zbyt dużo. I jeszcze te, Boyem one leżą w domu. Nie, to faktycznie, bo to już taka potężna kolekcja w sumie. Tylko właśnie, bo ty, ani nie jesteś kolekcjonerem, no nie, takiego od sprzętu, bo ja już wiem, jak ktoś kolekcjonuje i nie. ma to muzeum retro, ja nie? ja żałuję trochę, że się mojego Commodore pozbyłam dawno. Ja teraz. też, ja, I wiesz, ja też za moje Atari, takie wspaniałe. No ja Commodore kiedyś mówiłem, wymieniłem na książki o Star Warsach. Nie wiem, jak ja to się stało. Ja na pokazu sam A to chociaż na coś elektronicznego, a ja na książki. Wyobrażasz sobie? Komputer na książki. Ładne wprawdzie. Albumy tam. O, nawet miałem temat z modelarstwem, ale jakoś tak poszliśmy w temat. Ja roku. najbardziej żałuję mojego pierwszego Xboxa, Tego pierwszego, pierwszego. Że go się pozbyłem. Sam pamiętam, lutowałem na płycie głównej chip, Żeby mu z odpalać. Moje pierwsze spotkanie z elektroniką, ale miałem normalnie ręce mi się trzęsły. No Ja też miałem taką przygódę. Ja, no, ja, ja kiedyś <śmiech> pożyczyłem od kolegi to, taką konsolę Atari. Jaka to była? 7, 7800? Nie powiem, to dokładnie modelu. Coś tam, y, w ty, tysiące był w nazwie. I w ogóle mówi mu, o masz, Jacek, masz, masz taką fajną konsolę. Ja, on mówi, ona nie działa, daj mi ją coś sprawdzę. Słuchajcie, ja ją otworzyłem i tak oczywiście no trochę się uczyłem tej elektroniki, ale tak bardzo wąskim zakresie I, i co, i tak patrzę, patrzę kurczę, tak patrzę, jeden element tak jakby odstaje lekko od tego nie, tak jakaś, to była di dioda jakaś, i tak słuchajcie, przylutowałem ten element i konsola ruszyła to było najprostsza naprawa moja w życiu i no potem nie, to długo, ja długo grałem schemat, jest cały, trzeba było cenę odsysać to u mnie było naprawdę grubo a nie, bo tam, bo tam, mhm. a, bo tam był pewnie y, wymiana... Trzeba było jeszcze jakim? chyba 16 czy a kabelków przygotować różne punkty. Masakra. A nie, Ale no, tak wspomniałem to... o tym, o piractwie. Zauważyliście, że coraz mniej się mówi o jakichś takich, gdy coraz mniej osób przerabia i w ogóle gra na, na Tak, na po prostu ludzie jednak, kupują... Tak, nie nawet... ten to zabił. Tak, tak, tak. Nie ma. W ogóle chyba cyfrowa sprzedaż to ubiła. I te promocje ciągłe. Bo zobaczcie, mocne, że no. teraz co chwilę masz promocję. Na psn nie znaczy, to... Wiesz, no gdyby też no jest gdyby osobna kwestia, że teraz faktycznie każda gra ma typ multi. A jak przerobisz, to, to jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał bana, więc to też jak gdyby no, wiele osób... Ale z multi handel, nie kontami, handel kontami kwitnie na Allegro. Tak, jak to, to, ktoś to będzie chciał to... sobie zagrać, kupić sobie swój. grę za 10 zł, przecież zapomni, wyrzuci. No to już jest osobna plaga, nie? Że się nie przerabia tego, kupuje konto No dziwi mnie w ogóle, że Allegro z tym nic nie robi, że po prostu... Ten, że nie ubiję. jest taka akcja, ale to nie, nie nadążają z tym po prostu, bo to trzeba było codziennie jakieś takie, wiesz. Czyli ja zauważyłem tak, jeżeli, bo jeżeli szukam w ogóle, szukam gry taniej, to na ogół właśnie trafiam na konta. Zawsze. To 90% przypadków to po prostu są, są ten, że, że podaję login hasło i obiecuję, że przez 7 dni nie zmienię, nie? To jest w ogóle mistrzostwo. To jest takie po prostu słabe. No trochę, ale wiecie co, no to, znaczy nie wiem, czy to oceniać pozytywnie, czy negatywnie, no bo to na pewno jest trochę lepsze od zwykłego piractwa, ale czy to się bardzo różni od piractwa, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. Fa fatalny proceder ogólnie. Ale tak jeszcze wracając do tych modeli, bo, bo, tu ja o tych Gundamach, to mhm. ja w ogóle planuję zrobić kartonowego sokła Millennium już znalazłem plany. A wiesz, że Japończycy sprzedają, wiesz? Sprzedają, sprzedają takie pojazdy z Gwiezdnych Wojen do składania? Ja, ja to w ogóle znalazłem jakąś japońską stronę, która jest po japońsku i tam na szczęście gdzieś angielski znalazłem mhm. i autentycznie jak jacyś ludzie po prostu robią. Podejście po tym ci linka i masz właśnie większość wszystkich latających pojazdów z Gwiezdnych Wojen mhm. i takie bardzo zaawansowane modele, naprawdę. Ale to jest karton, to wiesz to trzeba wydrukować. To jest... Nie wiem, czy to zrobię. Jak to zrobię, to zdjęcie wrzucę. Na pewno będę się chwalił. Bo, bo elementów masy, a bardzo lubię właśnie Sokoła milenium jako statek powietrzny, że tak powiem. Więc jestem ciekaw tego, czy tam kosmiczny. Jak to wyjdzie, to tak a propos krótkie nawiązanie do tego modelarstwa, bo to jest fajne. W ogóle bardzo fajnie zrobić coś samemu. Tak, tak fizycznie. Coś Prawda. Coś stworzyć. Chociaż Stół, ja ja przezrobiłem jakieś szafkę dla mojej żony i to, to dzisiaj je używa tam gdzieś taką, taką roboczą szafkę gdzieś tam niezbyt piękną, ale oczywiście otwierają, zamykają i pamiętam, że dużo podcastów przy tej szafce odsłuchałem wtedy bo to długo robiłem, więc sławeczki na uszy, po prostu walczyłem bardzo fajne zajęcie, polecam, żeby tak się oderwać od, od gier chociaż manualnie i posłuchać sobie. Dobrze słuchajcie, czy i chcę, Anio, czy, no Anio przede wszystkim, czy chcesz o swoich grach mówić? Jak ty to widzisz? Ja szukam tego z koła którego, którego widziałam do składania w tej chwili. Widzisz, zainspirowałem cię. cię Mam jakiś dygresyjny odcinek, ale to też jest fajne. No ale. Stała się komuś krzywda z tego, Absolutnie powodu. nie, absolutnie nie. Ale tak czy siak, korzystam z okazji, że, że jeszcze mówię, to jeszcze mam głos, to ten Super Brothers Sword and Sorcery. Dokładnie EP. Bardzo polecam. Fajna gra. Kurczę, ja chcę, że takie gry powstawały po prostu, które mają na siebie pomysł i tak bardzo chwytają za serducho. Ufam, że ktoś z, z naszej ekipy w to zagra i porozmawia o tym ze mną. Nie wiem, chociaż powie dwa słowa, bo mam taki, mam taki dyskomfort, że nikt w tą grę nie grał, a powinien. Po prostu to jest mus. Jak ktoś lubi pixel art i dobrą muzykę w grze i fajną fabułę i, i nie ma dużo czasu, to, to musi w to zagrać. Mimo, że już jest wiekowe. I nie, nie warto czytać Czuję komentarzy. Czuję wywołany do tablicy. <laughs> no Masz, masz urządzenie. Nie, nie masz, bo masz do nowego iOS-a, tak? Co Dokładnie tak. Znaczy ja, ja w tej chwili... Dobra, a propos iOS-a, taką dygresję z kolei swoją, bo y jakoś tak się złożyło, że do mnie kolega się odezwał. mówi w ogóle do Dominik, że on ma tam starego iPada i chce z niego zrobić ten odtwarzec Netflixa. Wiem, że temat małogrowy, ale trochę dotknie gier. I ja otwieram iTunes, ja patrzę i nie ma sklepu. Słuchajcie, dopiero niedawno zauważyłem, że zniknął sklep. W sensie programy zniknęły z iTunesa. A czy możesz pobrać specjalną wersję ze strony Apple, która ten sklep ci przywraca, ale to wtedy co aktualizację będziesz musiał ją sobie ręcznie pobierać. Ja, ja, ja wiem, że, właśnie, że jest ta specjalna, no, no tak, ale... No. Ja, ja słuchajcie, ja, ja spędziłem 15 minut i chodzi, klikałem po tym interfejsie, szukałem tych programów i ich nie ma. Po prostu zaorali. Nie wiem, czy Apple to jakoś komentowało, bo, bo nie śledziłem tych ostatnich konferencji. Nie, nie nic tam nie było. Ale bo... moim zdaniem bardzo dobrze, że, że to wy, niech tego iTunesa, tylko przeznaczam do, do muzyki, niech stworzą pozostałe programy do programów, do podcastów i tak dalej. Bo na Macu tego nie. brakuje. Ale to co sądzisz, że, że to podcastów... kombine działa i nie działa. Chciałbyś oddzielny program do podcastów? No. Tak jak jest na iOSie, program podcasty tak samo i na, na się powinien być program podcasty. Okej, okay, albo no... Znaczy jest tego co widzę po prostu App Store, bo tak o te gry, bo ja na przykład miałem takie coś, że yy, zdarzyło mi się, tylko muszę to potwierdzić, że jedna gra po prostu mi zniknęła ze sklepu. Yy, po tym się okazało, że to, to była wina bardzo starego iOS-a tak naprawdę, ale miałem ten plik IPA. Kiedyś, I teraz z tego, co wiem, te pliki IPA nie uda się pojawiać, tak? czy w backupie będzie. Takie pliki z grom po prostu, które no, można... Jak potem... sobie backup przez iTunesa, to tak, mówisz już backup całościowy, więc one się przenoszą do jednego pliku, A, okay. który sobie iTunes no bo... przechowuje, natomiast nie, bo nie pobierze z samych programów przez iTunesa, no bo tam już nie ma tego sklepu, tak? Mhm. No tak, bo, to, bo ten sklep kiedyś był obejściem, po prostu, że można było jakby aplikację pobrać, że też kupić przez... No i trzymać ją sklep... sobie gdzieś tam na... I synchronizować Twitterze. później, tak? Wreszcie mhm. potrzeby. No właśnie. I to jest takie, no to jak... To są przemiany właśnie w Apple, bo przecież ten sklep z grami jest dalej potęgą wielką i Android to się może uczyć od tego. Ale z tego co wiem, to dużo ludzi ciągle gra w te gry mobilne, tylko ja tęsknię za tymi takimi pełnymi, jak ta gra, o której mówiłem po prostu, które nie są obarczone mikrotransakcjami, które niszczą. Po prostu przyjemność gry. Tylko to już chyba jest taki trend, który się już nie odmieni, niestety. Trzeba się z tym pogodzić. Miałem problem z iOS-em, że nie potrafię starszy, grać to. na dotykowym ekranie. Jak hmm. grałem na iPadzie, tak jak wspominałem, to miałem mnóstwo gier, no i tak naprawdę trzymałem tylko te, do których można jak gdyby grać na kontrolerze, czyli tym iOS-owym. Hmm, no, no na przykład, no tak, przede wszystkim do, do tych, do, do Pinballi w ogóle na iOS-a do Pimbal HD, właśnie był kontroler dedykowany z tego co wiem, że tego iPada instalowało się w takiej ramce i miało się wygodne sterowanie w ogóle znaczy było ja już kilka takich gdyby ogólnie, nie? że jak gdyby no, zewnętrzny kontroler pad jak gdyby nie, nie, no, nie, nie, nienawidzę ma, no, maziania po ekranie to jak gdyby nie czuję wtedy satysfakcji. No. z oglania, te urządzenia się tak samo się grzeją, też kło się tam grzeje i jest takie dziwne odczucie jest, na pasach. Jest, takie jest. jest to, to faktycznie nie jest do końca komfortowe, ale kilka tam gier kiedyś takich wspaniałych grałem na tym iOSie i, i dobrze wspominam i trochę tęsknię za tym, bo to jednak zawsze jest dodatkowy rynek tak naprawdę. Jeszcze Też mam jeszcze jedną grę w ogóle, też małą, tym razem na trochę taka, która się wywodzi jeszcze z Symbiana. Tylko nie wiem, jak tam Ania, czy Ania... Ja się że Ania coś powiedziała, bo ja ciągle gadam. No przecież ja mówiłam o Gundamach. i to długo mówiłam Dokładnie. o Gundamach. No wiem, ale o grach chciałbym. Ojej. Chcesz? Ja Ojej, jak to brzmi. Chcesz? No weź. No, proszę. no powiedz, co ja, no chciałem jedną grę wyciągnąć. Tak, tylko, że ja grałam znowu w grę, w którą nikt nie grał i nikt nie to może to, to może, to może zróbmy takie wyzwanie, że to ten, to ja... Tą grę zagram, tylko nie wiem jeszcze jak ją zdobędę i zobaczę. To ja ci pożyczę. O, Ale po prostu. Ale pożyczę... O jakiej grze mowa? O Jakuzie Kiwami. Tym, tym, tym, która jest, cała seria jest nazywana japońskim GTA, ale ja za takie teksty to daję po mordzie, także proszę tak nie mówić. <grym> A, to to japoński GTA. No, to ja, <grym> Okay. Nie jest GTA po japońsku. To ma głębie i nie jest głupkowate. Znaczy, się ma głupkowate no to, to... Głupkowate wstawki ale no takich ja tak szukam. To ja takich już szukam, no, prawda? Koniecznie, koniecznie muszę, muszę zobaczyć tą grę w takim razie. Ja powiedzieć tak, to ja cię ją mogę, poży mogę cię pożyczyć, ale bez steelbooka. Aha, okej. Okay. Bo Steelbook jest dla mnie zbyt drogocenny, żeby go komuś Ale nie, nie potrzebuję, przecież nie będę grał na Steelbooku. No. To jest twój, twój artefakt i wiesz, ja rozumiem, że chcesz go mieć. Ja bardzo czekałam na ten tytuł, bo to jest w ogóle remake gry z 2005 roku, a gra pierwotnie wyszła na PlayStation 2. I a ja... tak, to kojarzę już, okej. Okay. Dobra. To Mówisz ja wiem, o czym serio, mowa. czy się. Nie, czy serio, się mówię serio. Teraz, teraz mu nie mówię, teraz mówię serio. Teraz mówię serio, bo jak gdyby tych Jakus trochę e, pominąłem w swoim życiu, ale akurat tą kojarzę, że jakiś taki remaster, można by tak nazwać, miał wyjść. To jest remake. No remake, w sensie, no, okay, Remake. No, ja też myślałam tak, na tak, początku, tak, że będzie remaster, no. ale dodali tam tyle zawartości względem jedynki i tyle się tam dzieje, że to jest naprawdę remake i to miodny. Miodne to ja też i... chcę pożyczyć. A to już to... kolejka, ale jakby co, Ania, byłem pierwszy. Dobrze, zróbcie sobie Battle Royale. Oto, kto pożyczy ode mnie grę. Ten o matku. Ty... Battle Royale w życiu, w życiu rzeczywistym, tak? Nie, nie wiem, jak to zrealizować i od czego zacząć. Dałoby Bo... się. Musiałby się każdym... na kto, kto więcej. W każdym razie grałam, na ten, grałam w ten tytuł na PlayStation 2 dawno, dawno temu i... Było to przechodzenie gry z wielkim bólem, bo nie ma tam, nie było tam japońskiej ścieżki dźwiękowej. Tylko była, był angielski dubbing. I był tak cringe'owy i tak okropny, że już wolałam głos wyłączyć i grać bez głosu <śmiech> <śmiech> w tej jakuze. Ale do rzeczy. Cała, cała historia zaczyna się gdzieś w latach... pod koniec lat... Yy, moment... 2005 no gdzieś tak w latach dziewięćdziesiątych, kiedy główny bohater Kazuma Kiryu, który jest, y, należy do jakuzy, do jednej z rodzin, ale jest tam powiedzmy gdzieś w połowie drabinki, nie jest żadnym madafaką, bossem, ani nikim takim tylko pionkiem, y, przyjmuje na siebie winę y, po zabójstwie swojego szefa. I żeby uniknąć, uniknąć skazania swojego przyjaciela, to on bierze jego winę na siebie. No i po 10 latach wychodzi z więzienia i wtedy zaczyna się bieg po, bieg po szekle, po biliony jenów, które zostały gdzieś tam skradzione i Kirill musi się dowiedzieć, kto ukradł te szekle i dlaczego. I cała fabuła wokół tego się obraca, gdzie tam... Mm, przedzierając się przez kolejne zastępy pionków jakuzowych, próbuje dociec do prawdy. I to nie jest japońskie GTA. No właśnie, miałem nawiązać, bo, bo wiesz, że każdy tak z boku spojrzy, to, to zobaczy GTA, no bo GTA jest taką słynną marką, że... No bo rozumiem, że postać jest widoczna z trzeciej osoby, tak? steruje Tak, się. tak. No to jest mnóstwo gie, z trzeciej osoby, nie każdy mówi, że to jest GTA, no nie, nie wiem, z czego to wynika. Iż się z samochodami? Nie. No to to nie jest GTA. A czy ba bardziej, jak jest porównywalna do Szenmiu. Tak, bo to jest taki duchowy, duchowy spadkobierca także... Szenmiu. Ja niestety w Szenmiu nie, nie miałam okazji grać. Może kiedyś czekam na ten remaster. Mogę ci co... pożyczyć razem z Dreamcastem. O nie, nie, nie. Ja to, Ty to masz to jeszcze z... Dreamcasta? To są zbyt Mam? drogocenne sprzęty, o, żebym ja to pożyczała, także <śmiech> poczekam na remaster, który gdzieś tam mignął, że ponoć ma być przy okazji premiery trzeciej części, ale to na to pewnie jeszcze z 10 lat poczekamy. Taki Las Guardian kolejnej generacji. Tak, tak mi się wydaje, że tak to się skończy, skończy z tym Shenmue, tak samo jak z remake'em Final Fantasy VII. No, ale to jest bardzo krzywdzące dla tej gry, dla tej serii porównywanie tego do GTA. GTA mi się zawsze wydawało takim, taką dość głupkowatą grą bez... Mm, bez większej fabuły, bez, bez takich emocji i ta gra mnie w ogóle nie angażowała. Natomiast jak usiadłam do Yakuzy, kurczę, weekend z głowy. 27 godzin zajęło mi przejście tego remake'u, gdzie zrobiłam chyba z połowy sidequestów. Tak jak nie miałam ochoty robić... No to robić. ładnie no, nie, miałam, nie, nie miałam ochoty robić sidequestów w oryginale, bo ciężko mi się bardzo grało w, na PlayStation 2, natomiast ta jakuza kiłami jest oparta o silnik jakuzy Zero, więc wygląda przepięknie, jest grywalna. Dla mnie ta gra nie ma jakichś większych wad. No to tak, można powiedzieć, że to jest takie zawady, że to nie jest gra dla każdego. Takie wyśmiechtane stwierdzenie, że nie wszyscy się w tym odnajdą, bo tam jest strasznie dużo tekstu do przewijania dialogi są rozbudowane i te postaci gadają, gadają, gadają, gadają, gadają, przechodzisz do innej lokacji, obijasz mordę dwóm grupką jakuzy, bo to jest też... Tam nie ma broni palnej. Można gdzieś tam w pewnych sekwencjach używać, ale co do zasady wszystkich obijamy na solo, na piąchy. Używamy elementów A, otoczenia, hmm. okładamy przeciwników kanapami, krzesłami, tymi pachołkami drogowymi, koszami na śmieci, ale... To jest tylko i wyłącznie broń biała. Bo zdarzają się na przykład jakieś drewniane katany albo kije golfowe. Natomiast co do zasady tam broni palnej jest jak na lekarstwo. Nie korzysta się A, z tego y -hmm. w ogóle. A powiedz Aniu, czy to, bo jak tego słucham, trochę mi się kojarzy Sleeping Dogs w ogóle. Czyli dobrze mi się kojarzy? To jest. No, troszeczkę tak. Ja w Sleeping Dogs to prawda pograłam może dwie godzinki, ale to jest podobne. Właśnie, podob, chcę skończyć z Dogs, właśnie mam na liście Nie, czy do, dobrze, UNE, ale Jakuza jest taka bardziej sztywna. Nie wiem, czy wiecie, co chcę przez to powiedzieć, ale jest tak, gdyby, taka bardziej Ta poważna. Jest, no tak, nie wiem, jak to ująć. Jest taka specyficzna, no nie dla każdego. Ja nie wiem, czy ona jest taka poważna. No, jak natomiast tych w tych, aktywnościach pobocznych, możesz brać w, w udział w walkach hmm, lasek. W strojach, znaczy, tak, ale to postacie robaczków. jak gdyby są animacja postaci, tak gdyby Sleeping Dogs'y są takie bardziej dla mas może, tak, tak gdyby tam, no tak, Sleeping Dogs'y są na, bardziej jak GTA, o. Tak, są bliżej GTA na pewno dokładnie, niż Yakuza. Dokładnie, Ale powiesz, co mi się skojarzyło z tym systemem walki, bo ja no, też należę do osób, które grały mało w Sleeping Dogs'y, a co ciekawe mam i na Xboxie One remaster i na PS4 A ja mam pożyczone. platyny. O, to kiedyś pogadamy. Ja to skończę i wróćmy o temat, bo Yakuza, trzeba kiłami o ma system walki przeniesiony z Jakuzy Zero, gdzie główny bohater może przyjmować cztery jakby pozycje pozy walk. Cztery stens, stensy z angielskiego. Nie wiem, jak to dobrze mm -hmm. przetłumaczyć, żeby to miało sens. I może mieć powolne, ale silne ataki, szybkie, ale odrobiny słabsze. I jest atak, gdzie, który opiera się głównie na używaniu przedmiotów obecnych w otoczeniu no jest jeszcze czwarty styl smoka gdzie główny bohater zostaje po wyjściu z więzienia to, to, jest, to jest wytłumaczone fabularnie, że on wyszedł z prawy w używaniu tego stylu smoka dlatego nie może go używać w pełni, nie jest takim madafaką jak był przed pójściem do więzienia i on poszczególne elementy tego stylu Smoka odzyskuje w randomowych walkach z Gorą Majimą, który jest takim jego troszeczkę nemesis, taki niby kolega, ale nie do końca się kumplują, trochę wróg, trochę nie. I on go randomowo na mapie zaczepia i. Wywołuje go do walki, potrafi wyskoczyć z studzienki ściekowej, z kosza na śmieci, z, z pachołka drogowego, z bagażnika samochodu. To nigdy nie wiadomo, kiedy się, kiedy się człowiek na Majimę natknie na mapie. No i każda walka z Madzimą odblokowuje poszczególne elementy stylu smoka. ale no, jest dość ciekawy system. Taki, no, taki rozluźnienie fajny. wprowadza. Mm -hmm, mm -hmm. W, ogóle, w ogóle jestem tak zaciekawiony jak opowiadasz o tych o tej interakcji z otoczeniem, bo jak trochę grałem w Destiny tak mnie uderzyło, że tam otoczenie jest totalnie interaktywne w ogóle jeżeli chodzi o questy tam jest prawie 80 site questów i to nie jest tak, że one są zaznaczone na mapie, tylko na przykład poruszasz się po ulicy wpadasz na jakiegoś dziadka i on ci mówi, że o, bo ten i ten ukradł mi mój parasol, znajdziesz go w tej w tej dzielnicy i wtedy ty biegniesz na drugi koniec mapy, żeby odzyskać ten parasol, ale w międzyczasie okazuje się, że to nie do końca jest tak, że ten parasol został skradziony, tylko że to jest jakiś y, drogocenny parasol zabrany za długi nie? i wtedy wiesz, y, te wątki się gdzieś tam rozwijają w trakcie robienia questów. Ale one nie są zaznaczone na mapie. I to uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo nigdy nie wiesz, w którym miejscu na mapie trafisz na, na coś ciekawego. Zdziwiło mnie bardzo y, w recenzji na, y, w PlayStation Extreme. Jeden z redaktorów dał tej grze siódemkę, a jako minus w, zaznaczył, że ta gra ma za mało questów, za mało subquestów. Ja nie wiem, czy... 80 w grze, która jest remake'iem, czy to jest mało? Dla mnie to jest wystarczająca ilość, bo ja się nie nudziłam w trakcie tej gry. Więc to jest dla mnie troszeczkę taki argument z tyłka, że osiemdziesiąt subquestów w grze, która docelowo na PlayStation 2 zajmowała, nie wiem, 10-15 godzin, no to nie, nie da się rozepchać zawartości, tak? Musieliby do, do, dorabiać nowe mapy, w sensie nowe ulice, nowe lokacje, już to też mówiłem na, na tym na tym naszym azjatyckim podcaście, że no nie zmieścisz kaśnicy w tyłku, tak? Nie rozepchasz pewnych rzeczy. No, no taka prawda, dajesz tyle zawartości, ile jesteś w stanie upchnąć. I dla mnie 80 subquestów w takiej grze, która jest, która ma dość małą mapę, bo y, ta y, dzielnica Kamurocho, ona jest dość mała. Nie, nie, nie można o tym zapominać, że to jest remake, gry z PlayStation 2, gdzie możliwości były dość ograniczone. Ja wiem, że tam powstawały wielkie tytuły pokroju Dragon Questa, ósemki, Final Fantasy 12, ale to zupełnie inny styl, tak, inny gatunek gier. Więc to jest dla mnie naprawdę argument z tyłka, że 80 subquestów to jest mało. Ja się bawiłam doskonale. Trafiłam w pewnym momencie do yy, salonu wyścigów, gdzie yy, był szereg questów związanych z wyścigami takich matchboxów troszeczkę. Nie, nie wiem, jak to jak inaczej nazwać te samochodziki, no ale powiedzmy, że to były matchboxy i trzeba im było dobrać odpowiednie opony, odpowiednie spoilery, zderzaki, coś jeszcze, coś jeszcze, żeby dany wyścig wygrać, żeby samochodzik nie wypadał z toru, żeby poruszał się szybko i... Cała masa różnych dziwnych czynników i spędziłam trzy godziny robiąc tylko i wyłącznie kwesty związane z głupimi samochodzikami. Tam w ogóle były też kwesty związane z wyrywaniem dziewczyn. Można było chodzić do host klubu. One to nie są do końca prostytutkami, tylko po takie kohorty to się chyba nazywa, tak? Dziewczyny do towarzystwa. One nie są prostytutkami, no po prostu z tobą siedzą, ty jesz na przykład obiad albo, nie wiem, pijesz i one siedzą z tobą i cię zabawiają tylko i wyłącznie, bez żadnych podtekstów. I były questy 2 związane z dziewuszkami, z którymi trzeba było odpowiednio prowadzić rozmowę, żeby one cię polubiły i nabijając licznik tego, tego przywiązania ich do ciebie, jak się to nabiło na maksa, to się pojawiał, można było obejrzeć filmik, w którym grała żywa aktorka, na w której motion capture było odwzorowane w grze. Yakuza ma to do siebie, że do, do, do mm, zatrudnia z reguły panie w produkcji porno jako y, bazę do motion capture i można potem sobie z nimi obejrzeć filmiki w grze, ale to nie są filmiki porno, tylko takie, a, że ona sobie chodzi po mieszkaniu, że tam niby sweterek ściąga albo że się przewala po pościeli, takie delikatne rzeczy bardzo. Też mnie, wiesz, jedna, jedna z tych dziewuszek rozwaliła tekstem, że ona pracuje w klubie dla dziewczyn, bo woli dziewczyny od facetów i to jest najlepsza okazja dla niej, żeby się popatrzeć na laski, nie? Po prostu te, te dialogi mnie rozwaliły w tej grze i siedzę i ciągnę wątek jednej dziewuchy, drugiej dziewuchy, bo chcę wiedzieć, jak to się wszystko potoczy. Naprawdę, dużo różnych aktywności, można grać w baseball można się tymi samochodzikami bawić, można wyrywać dziewczyny, można brać udział w, w, w walkach lasek w przebraniach robaków, jakkolwiek to brzmi. Wiesz, masz laskę przebraną za Biedronkę albo za modliszkę i one ze sobą uprawiają zapasy. I musisz wybierać im ataki na zasadzie tego papier, kamień, nożyce. I one się przewalają po macie, tam sobie te różne dziwne kombinacje zakładają, nie? Także jest dużo różnych aktywności w tej grze. Nie wiem, czy pinbala czasem nie ma. Chyba nie ma pinbala, Ale można grać w rzutki, można grać w kręgle. No, Masa, masa, masa aktywności. Także ja polecam jako za Kiłami. Ona jest w ogóle w bardzo atrakcyjnej cenie, bo kosztuje Ceny zaczynają się od 130 zł. I to nie jest wysoka cena jak, jak na grę, która y, wyszła dopiero niedawno. No i ja, ja się czuję bardzo zachęcony i będę chciał tą grę sprawdzić. Bo po takiej re rekomendacji i po takich wrażeniach, naprawdę. To ja po tobie. Jesteś tam, Aniu, jeszcze? Znaczy, strasznie kiepsko słyszałem, przerywało i teraz siadło totalnie. Więc A, ja już myślałem, że to u mnie. No to chyba wyszedł na naturalny koniec odcinka, Trzeba nie dać znać, że coś słabo ją słyszymy, bo tak mówiła bardzo interesująco i ten... A Tomku, w ogóle powiedz, kurczę, w co ostatnio grasz? No bo wpadałeś na podcast, powiedz, co tam grasz, bo jestem ciekaw w sumie. Co tam Ja ostatnio. rozgrzebałem mnóstwo tytułów, których no, nie jestem w stanie skończyć. Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem, ale naprawdę jest mnóstwo. Down ostatnio skończyłem Down ten horror na PlayStation 4. No ja ten, ja za tą grę się wezmę w końcu, tylko akurat tak się złożyło, że ona była w plusie i ten plus mi wygasł Chwilowo nie kupiłem jeszcze. No ja właśnie ale... też no wersję z plusa w końcu odpaliłem i zagrałem. Bardzo fajny do połowy. Od połowy no, jest po prostu masakryczne, przewidywalne. E, głupie są wprowadzone wątki, nie będę tutaj ci spojował, jak jeszcze nie grałeś i być może słuchaczom. Nie no, mówię, początek za zapowiada się naprawdę, bo nie wiem, ja wiem, że ta jest stylizowana na takich horror typu tam BC i tak dalej, ale no mimo wszystko no, spodziewałem się, że to jednak tą fa fabułę będzie miało o odrobinę lepszą sama ja. mechanika mhm. jak najbardziej. Znaczy, to masz pozrone po a to, to temy, które pokazują ci e, jak gdyby przyszłość, tak? Czyli jak gdyby są w krótkie wstawki animacji, co się wydarzy. E, I sugerując się tym, możesz, jak gdyby w odpowiedni sposób m, pokierować e, losami, tak, całej historii, bo jak gdyby tutaj wszystko od, od, zależy tylko od Ciebie, jest kilkanaście dług rozwiązania całej historii, Łącznie z tym, że wszyscy członkowie tej ekipy, która tam przyjeżdża w góry e, do domku, ginie, wszyscy mogą przeżyć, i, jak gdyby, po, a wszystko jak gdyby jest w Twoich rękach, nawet na samym polu, a początku gry jest to dość wybitnie zaznaczone, że jak gdyby wszystko zależy tylko i wyłącznie od, od Ciebie, tak. E, natomiast, no, Kierowałem, dwie osoby mi zginęły mm, przez nie uwagę, bo jak gdyby też, jak gdyby to, to, to troszeczkę jest głupio zrobione, bo jak gdyby jest dużo elementów quick time'owych, czyli gdy musisz szybko wciskać przyciski, no i niektóre z nich naprawdę bardzo szybko znikają. Nie wiem, czy to ja już jak gdyby mam postarzały refleks, czy mm, po prostu nie udało się ich uratować, tak powiem. Znaczy, Natomiast to że mówię, po prostu, że, że to nie? wiesz, takie są Twoje pierwsze wrażenia, bo ja tą grę też chcę, y, znaczy, mam ją rozgrzebaną, na pewno będę chciał skończyć i chętnie skonfrontuję moje wrażenia, ale fajnie, że o tym opowiadasz, bo, bo byłem ciekaw, ale co już jesteś w, tym połowie, w tej połowie gry, że tak powiem, że tam się coś zaczęło, taka nagła zmiana? Czy nie, jeszcze nie? nie, ale wiem, że tam wchodzi, no to... w, wiem, że wchodzi wątek nienaturalny. Ponoć, tak no, słyszałem. Tak, no tak, natomiast jeszcze, jeszcze jedna postać, która tak naprawdę się pojawia po, po nic, yy, zaraz ginie. Nie no, to jest tak gdyby moim zdaniem no, to troszkę nie niedopatrzenie, jeśli chodzi o scenariusz. Okej, okay, ale, mm -hmm. ale ja, ja tą grą też w sumie oprawą jestem zachwycony tak naprawdę i, ten, i będę ją chciał sprawdzić, bo nawet zacząłem ją ogrywać, ale tak to jest właśnie z tymi usługami subskrypcyjnymi, że skończył mi się, nie, nie mogłem przedłużyć z powodów finansowych przez, przez ostatni czas i, i zamierzam po prostu wrócić do tego i ją sprawdzić. Bo to jest Jak wykupuję, jak jakby jak jest taka fajna gra, która mnie interesuje, no to wtedy wykupuję na ten miesiąc, najlepiej w połowie miesiąca, bo wtedy się łapiesz jeszcze na kolejny rzut gier. Ehm, I tak jakoś lecę, no. Jak mi się chce, chce zagrać z, z tej usługi, no to wtedy... Mm, wykupuję już. Też jak gdyby teraz testuję tego Xboxa, tak, czyli tego Game Passa. Ale też tam w, kule... w zasadzie mm -hmm. nie znalazłem z tych tytułów, które tam są, bo wszystko albo już widziałem, albo grałem, albo mnie nie interesuje. W ogóle ja, ja mam, my zawsze o tym często mówimy, no, że, że po prostu mamy takie, takie zaległości w tytułach, a one są tak duże, te niektóre gry, że żeby wszystko ukończyć, co się chciało kończyć, jeszcze w miarę nadążać z premierami, to, to zabraknie życia, obawiam się, i trzeba będzie z czegoś zrezygnować. Znaczy ja zrobiłem błąd, że. Coś nie Była ugrane. promocja, jedna, druga, trzecia, kupowałem te, gdy kupowałem cyfrowo w pudełkach. Potem jeszcze nowa konsola, Switch się pojawił, nowa konsola, no, 3DS i tak dalej, i tak dalej. No i jak gdyby kubka wstydu rosła już na tyle, że nie jestem w stanie tego ogarnąć. Musiałbym tak naprawdę wziąć sobie, nie wiem, chyba półroczny urlop, żeby te, te wszystkie, gry po pokończyć. No bo. Od ZELC po jakieś takie bardziej rozbudowane typu Monster Hunter'y. E, coś tam jeszcze. E, Duma nawet ostatnio, to jak gdyby próbowałem do niego wrócić e, mnóstwo, no, mnóstwo tytułów. Piotre, Piotrek, z Piotrek z tego co to... wiem deklarował się, że na Switchu ogra. Ciekawe czy skończy? To jest pytanie. Znaczy ja Duma na Switcha kupię z jednego względu, żeby pokazać, że takie gry na Switcha są też potrzebne. To już jak gdy pisałem, mówiłem i powtórzę, że jak gdyby, jeśli ktoś ma Switcha, to no, prośba wielka o kupowanie Duma. Mim, jeśli nawet ktoś ograł, niech kupi, niech zobaczą, że jak gdyby, no, gdyby no na tak. My... Poważne są na Switcha też potrzebne na, na ogólnie konsolę Nintendo, bo e, no, mam no, nadzieję, ro... że ten ten się odwróci. No właśnie rozmawialiśmy o tym w ogóle wiele razy, że, że dobrze, żeby takie poważne tytuły na Switcha się pojawiały, bo, bo tak jak Wita, to trochę dostarczyło, ale niestety padła i nie ma nowych gier. To jest fajne. No nie mogę tego wybaczyć, powiem szczerze. Naprawdę tego nie mogę wybaczyć, że witem mi zabili, kurczę. Bo teraz sobie tam ogrywam tytuł jeden, będzie na kolejnym odcinku. I to jest szalenie wygodna konsola pod kątem wielkości. Ona jest idealna. Switch jest moim zdaniem ogromny. Pewnie wymaga przyzwyczajenia, ale w tej chwili... no ja wiem? Moim zdaniem jest ogromny. Ja czy to, no to jest zależy, moje wrażenie. To, ma, nie? Ja mam duże dłonie, więc jak gdyby tutaj no, mi ona ginie hmm. w dłoniach. Znaczy w domu e... okej, okay, ale nie wiem, czy bym chciał wyciągać w komunikacji miejskiej ten sprzęt do grania. A no w komunikacji miejskiej 3DS-y się, przy, się przydają lepiej. Ja tutaj gdyby to no tak, uskuteczniam tak. To, a codziennie w drodze i z, i z prasy, także gdyby się sprawdza. No, to jest ten jak efekt się... 3D, jest tak gdyby, fajny, bo nikt mi potem nie patrzy, jak ja dam. A mi to denerwuje, jak ktoś mi za nami nie patrzy, jak ktoś tam robię. Także sobie włączam też ten efekt 3D, żeby mieć trochę rozmazany obraz I wtedy, kto ktoś za mną stoi, to nie widzi. Bo wszystko rozmazane. Tak, faktycznie, faktycznie tak Do... jest. Faktycznie tak jest, że no. tylko ty widzisz to dobrze. A faktycznie powiedz ten tryb 3D, tak jeszcze inna rzecz. Ten tryb 3D, który wykrywa, jakby. Patrzenie twoje, tak, twoją twarz, tak rozumiem? Tam jest kameryka tak. podczerwieni i ona jak gdyby nawet jak sobie po ciemku, ale już w pokoju to widzisz, że na ekranem jest taka czerwona, delikatna <śmiech> okay. droda, która ci gdyby skanuje twarz, znaczy skanuje twarz, no jak gdyby wykrywa twarz, więc nawet jak poruszysz, nie wiem, się na boki, czy na bok się pokręcisz, czy na konsolę przesuniesz w lewo, w prawo, to on jak gdyby dostosowuje ten efekt 3D do tego, do, do To do jak, się, jak będziemy się widzieć, koniecznie to chcę to zobaczyć. Ja tylko jak chciałem już powoli pewnie podsumować ten odcinek. Ja mam y, trochę problem z ilością platform, bo w tej chwili jeszcze mam, dzięki uprzejmości Janka, tego GameCube'a, y, zacząłem tą Zeldę Wind Waker i tak naprawdę nie jest, nie jest mi łatwo na wszystko znaleźć czas. I to jest cały, cały niuans. No ja mam Wii U, Switcha, 3DS-a, DS-a, PS4, Xboxa, no właśnie i coś tam jeszcze by się A wiesz, a, a, a początki były takie, że ja miałem iPhone'a, nie? Ja grałem na iPhone'ie, czy tam nawet, nawet nie, nawet na iPodzie Touchu czwartej generacji i to, no, bo był taki moment, że miałem długą przerwę od, od gier, bo grałem na PC, potem jakoś sterowałem się na te rozbudowy i, i pozbyłem się, a, a później jakoś tak długa, długa przerwa teraz to tak we mnie odżyło, że po prostu nie wyobrażam sobie, żeby, żeby przestać się bawić te rzeczy po prostu. Tylko tyle, że muszę sobie wybierać, tak? bo na przykład już mówiłem w poprzednim odcinku, że, że przy Destiny 2 po prostu miałem poczucie winy trochę, że, że poświęcam znowu kolejną tam szóstą godzinę i niewiele osiągnąłem, a minęło 6 godzin kolejne grze. Tutaj no tym ja tym gram teraz tak z nie zwanego dostoku, nie, jak gdyby przychodzę z pracy, siadam przed konsolą, gram w coś, potem idę się jak gdyby szukować do spania w łóżku, pogram albo na 3 ie albo na Switchu, następnego dnia jest roszada, odpalam Wii U i tak wiesz te gry nie przechodzę jak gdyby jednym ciulkiem tylko tak po cochu w ciągu miesiąca tam po godzinie, po, po dwie dociągam, tak to jest jak gdyby złe podejście jak chcę jak gdyby uprzeć się na jakąś grę, ją skończyć potem kolejną, bo jak gdyby inaczej nie ma to sensu tak jak gdyby zapomina sterowania zapominasz fabuły Natomiast no, dokładnie ja tak, tak się z, z, zdarzyło, że jak gdyby na każdej z tych platform, które wymieniłem, mam około 20-30 g, które trzeba ograć, znaczy, no Które jest... chcemy ograć, no nie, to nie jest tak, znaczy, że skończyć, ja, ja nie tak mówię, jak tego, jak bo, Które chcę ograć, to jest tak gdyby jeszcze ogra... osobna para kaloszy, to jest ogólnie jak gdyby lista, która tam e, setki tytułów liczy, tak, które chciałbym zaliczyć, ale no niestety nie ma czasu. No. Teraz to właśnie, jak mówiłem o tych platformach, tak tych platform do gier jest dużo i no gry są teraz duże, dlatego tak, tak fajnie mi się grało w tą małą grę mobilną po prostu, bo wiedziałem, że ona nie będzie na 20 godzin, 30. To też chcę podobną strategię właśnie przyjąć, że koncentruję się na tym tytule. Nie, nie widzę tego inaczej. To Ania wspominała, że jednak rozgrzebała parę rzeczy, ale mam dokładnie tak jak ty masz, czyli no po prostu zapominam. Zapominam, co się działo i to jest ze szkodą, moim zdaniem, dla danej gry, w sensie dla odbioru. A tej już gry. jak jest jakaś jeszcze przegodówka tutaj się w tą czy jak gdyby jakiś taki no dzieci, który naprawdę jak gdyby rzucasz go w momencie, kiedy nie wiesz, co zrobić, to jak potem do niego wracasz po takich dwóch czy tam trzech tygodniach, a nawet po miesiącu, to mi się kilka razy zażyło zdenerwować i, i zacząć tą grę od nowa. Bo nie wiedziałem o co chodzi, że e, jaki tak, to jest no. element. Bo są takie, gry, które gdybym masz akurat sayba, że no, albo giniesz od razu, albo nie wiesz co masz zrobić, bo jest jakiś dziwny e, przypadek się, zło się, się, się złożył i zapomniałeś po prostu co tam trzeba w tej chwili danej zrobić, mm -hmm. jakie questa, gdzie pójść itd. Gdzie... Tak tak także. Ostatnio, nie dupcie tego, słuchacze no tak. nie dupcie tego no zdecydowanie nie, ja jeszcze tego rzecz powiem, bo widzisz jak oglądamy jakiś film, to z reguły mało kto kurczę wyłącza przed końcem, no nie, a z grami to się zdarza, coraz częściej y, gry się zostawia, bo jest taka to, to parcie na nowe premiery, a y, ja nie jestem pewien, czy taki nowy Asasyn, czy, czy, nie wiem, ten nowy, nowy Mordor tak naprawdę by mnie tak przyciągnęły teraz do ekranu, żebym znowu e, w, się wciągał tak bardzo. Wolę jednak wrócić do starszych rzeczy. po prostu. Znaczy, bo też jak lubię, jak gdyby, jak wchodzi nowy sprzęt do grania, to ja go kupuję na premierę. Z jednego względu, że jest mało gier i nadążam wszystko ogrywać. No, wtedy, to jak gdyby czuję, to wtedy, wtedy czuję, że jak gdyby zaliczam wszystkie gry, które wychodzą, ale to się niestety po roku, po półtora zaczyna nawarstwiać i no, zakończy się tak jak, jak w tej chwili. No, w tej chwili, tak jak mówię, nie jestem w stanie tego ograć wszystkiego. No Niestety doba ma ileś tam godzin i. Znaczy ile, dokładnie wiadomo, ile ma, ale chodzi o ta, to. No ile ma? Do jej torek. Nie, to wiem, nie, wiem. No wiesz, no. chodzi o to, że tych godzin nagrano, nie tak naprawdę, bo ten powrót pracy, ja tam zajmuje, i dlatego ja tak sobie zaczynam też myśleć o tym switchu powoli, żeby tam nadganiać pewne rzeczy. Ale obecnie witam i to zapewnia, więc nie mam potrzeby, ale faktycznie dojazdy do jazdy pomagają i udaje mi się troszeczkę sobie pograć, właśnie mobilnie. Także, także doskonale rozumiem szał na Switch'a, dlaczego ludzie to kupują, tylko wydaje mi się, nie wiem, czego mi się wydaje, tylko to jest takie wydawanie się osoby, która nie, nie miała go dłużej w domu, żeby tak potestować, że trochę za duży na komunikację miejską, czy, czy, gdzieś tam na kolejkę popieczywo. Na przykład. Ale też zauważyłem taką rzecz, że ja na przykład jestem najszczęśliwszym w ogóle tym czekającym popieczywo. <laughs> U mnie w piekarni po. Staję w tej kolejce, wyciągam konsolę i, i po prostu jak ja to mówię, tak sobie tłumaczę, no nie, że produktywnie spędzam czas. Chociaż nie wiem, czy to jest produktywne. Po prostu no, dobrze się bawię, tak w ogóle nie... Jestem zdziwiony, że nogonek szybko się kończy. Coś takiego. Taka bzdurka, no, ale no ale... Taka prawda jest, że my głównie mówimy o naszych emocjach z naszego grania tak naprawdę. No, każdy z nas troszeczkę inaczej. To nie wiem, czy też tak masz, że na przykład jak gdzieś jedziesz i wiesz, że będzie kolejka, to bierzesz ze sobą konsolę. Bo mi się to zdarza. Nie, bo konsolę mam zawsze przy sobie, więc. A okej, okay, okej, okay. w ten sposób. Jak mnie złapie i widzę, że jak gdyby czekam na autobus czy gdzieś jestem u lekarza, no to po prostu wyciągam, tak? Jak gdyby każdą mm -hmm. chcę przeznaczać, żeby coś tam chociaż urwać te pół godziny, pchnąć tą fabu fabułę do przodu, żeby ta kubka wstydu nie była taka duża, bo wstyd faktycznie duży. No i ja, ja Przecież ja tego przecież... nie skończy. Ja przede wszystkim staram się po prostu łapać chwilę, tak jak mam dokładnie, nawet te pół godziny gdzieś tam czekam na coś, to, to jak nie mam ze sobą konsoli, się rzadko zdarza, to mam poczucie winy, że jej nie wziąłem i tak, tak, takie poczucie straconego czasu. No ty tam jak teraz masz tego poruszonego Gamecube'a, to możesz z nim chodzić, po mieście, on ma taką ładną rączkę, może nim tam wiesz sobie. A on ma ten uchwyt taki, wiem. wiem. No. ale w ogóle a propos tego GameCube'a to, to wiadomo, to Jankowi zawsze dziękuję, bo ta konsola jest fantastyczna i ta kolekcja gier jest niesamowita ale właśnie przez, te, przez to Gamecube planuję kupić Wii, żeby ten odpalać te gry z Gamecube, żeby mieć jednak własną konsolę bo, kup bo, Wii U bo... tłumaczę Ci od dawien Wii, Wii U jest za drogie ja, ale ja... nie ważne, że jest za drogie, masz powiększoną ilość gier, no te gry, które są na Wii U, no fenomenalne no. Ile ja masz ale... Wakera na, na Wii U, to jest po prostu cud miód. No. Jak to wiem, wygląda? Wiem, właśnie jak potem zobaczyłem w internecie te, te obrazki i filmiki, to, to byłem w szoku, po prostu niesamowitym. Ale jakoś Warto tak, ja, lub, ja lubię to retro. Ja lubię grać na starej konsoli, po prostu. Tylko, ale że no, mało dlatego to jest kupujesz retro. Wii U, żeby mieć ta stare z nowym, bo to też wspiera Wii, tak? I jak gdyby wirtowa konsola jest, możesz sobie wszystko pobierać, ciągać i tak dalej, grać. Moim zdaniem tak... lepszą inwestycją na dzień dzisiejszy jest Wii U. To muszę, muszę kiedyś zobaczyć, powiem szczerze. Ale na razie wiesz, powiem jest taki, że, że Witas skupuje za 200 zł. To jest ważne. fantastyczne. Nie <śmiech> ważne, że za 200 zł. <śmiech> Ale właśnie miałem to, już tak kończąc powoli, bo Ania do nas wróciła. Z tego co widzę. No bo nie mogliśmy tak zakończyć bez pożegnania się z Tobą Aniu. Także mam nadzieję, że mam nadzieję, że nagrywania nie wyłączyłaś. Najważniejsze. Oj, nie wiem, czy Anie jest do, do, dobrze tutaj z nami, ale chciałem mieć taką anegdotę na koniec, bo właśnie teraz akurat jestem na szkoleniu z pracy, no i patrzę, jest Wii. Bo to jest taki ośrodek szkoleniowy, gdzie wiedzą, że gry są fajne i jest konsola. No i tak y, zobaczyłem to Wii. Dobra, no to myślę przetestuję tą funkcję y, odpalania gier z Gamecube'a. Przygotowałem się bojowo, wziąłem pady, wziąłem gry, wszystko wziąłem ze sobą i na tej konsoli okazało się, że to jest ta wersja, która miała wyciętą, wsteczną zgodność z GameCube'em. E tak, wkładałem płytę, płyta wracała, nie wierzyłem własnym oczom, że taki pech, a już miałem tam, już powiedziałem, będziemy grali w Mario Karty, przygotujcie się. <śmiech> I nic z tego nie wyszło, po prostu nic, bo okazało się, że to była ta wersja, gdzie powycinali, coś, zresztą było szeroko krytykowane tam Family Edition, czy jakaś i po prostu nie ma portów na kontrolery GameCube'owe. Ta czerwona wersja taka chyba, tak? Właśnie Tego nie, nie jadę? jest czerwona, właśnie jest nie czarna. No, tylko ja byłem przekonany, że jak czarna, to nie jest czerwona. No. Czekam, <laughs> tylko ta, to, ta ostatnia taka czerwona, taka ta biedna Edition <laughs> jest właśnie pomycinana, to wiem. wykastrowana. To wiem właśnie. Nie, nie, nie. Okazuje się, że, że tam RVL chyba 101 model to ten. To, to niestety yy, niestety nie zadziałał, ale taką miałem nadzieję w ogóle te pady wziąłem, taki byłem no, obładowany plecak tym sprzętem, mówię ale, ale będzie fajnie, bez ponoszenia kosztów, sprawdzę jak ta funkcja działa chcę zobaczyć jak to działa i nic z tego po prostu no, ale nie wspomnieliśmy anegdota. jeszcze, że jak gdyby na nowym software 4.0 dla Switcha jest obsługa kontrolerów dla, mm, od Gamecube, a. więc czyżby na no Virtual Console miał trafić z, a sklepik z grami na Gacka i emulację? No to raczej tak, zresztą jak już tak kończymy kończymy, to jeszcze taka, żeś mi się przypomniała bo wspomniałeś o oryginalnym Xboxie, że żałujesz, że, że się go pozbyłeś to, be, to teraz na Xboxie One będą, będzie wsteczna zgodność z niektórymi grami z oryginalnego Xboxa I to jak to, to wygląda, to jest odświeżone dodatkowo Tak, Tak jestem, jestem szoku, zupełnie nowym. Jak to wygląda, to jestem niesamowicie zszokowany no w ogóle teraz jest moda na to odświeżanie widzę, jak teraz zacząłem na przykład interesować się tam witą bardziej tam pod kątem y, karty pamięci i tak dalej, w ogóle zacząłem się interesować i tutaj podpowiadają mi rozmaite rzeczy i na przykład teraz wyskakują mi jakieś w ogóle kieszonkowe wersje PS2 emulatory PS3 które tam robią 4K słyszymy, Dewi, słyszymy słyszycie mnie teraz? tak, słyszymy tak. cię czekaliśmy na ciebie ja wiem, ale ja mam podłączony ten z Discorda z komórki. Więc po prostu. Kosmos. Trzeba sobie jakoś radzić. Tak Trzeba ja sobie... muszę naciskać i ten robić. Naciśnij i mów, żebyście mnie słyszeli. Bo chyba nie kontaktuje, jak mam normalny głośnik włączony. Nie wiem dlaczego. Nie słyszeliście mnie wcześniej, jak do was mówiłem? Ja, tylko, tylko urywki. I tak. potem znowu nie. Ale zobacz, ale zobacz, że sobie poradziliśmy na żywo z tym problemem tak naprawdę i zachowaliśmy ja ciągłość wiem, nagrania. Bo ja też... się tak produkowałam o tej Jakuzie. Nikt, nikt tego nie komentował. Jest strasznie. Spokojnie Aniu, spokojnie. Problemy techniczne się zdarzają. E, wrócimy do tematu Jakuzy, bo ja koniecznie chcę w nią zagrać. Także Pomarł jeszcze temat wróci. Nie wiem co się dzieje, nie działa. No wiesz, mi też się zdarzało okay, kiedyś, że mnie wyrzuciło i potem musiałem dorzucać parę słów, żeby uzupełnić. Ale, ale fajnie, fajnie, że wróciłaś, bo zbliżamy się do końca tak naprawdę i już tamtej drugiej gry nie będę wyciągał. Dzisiaj jest już późno i za, tak nawet za tydzień jest kolejny podcast. Będzie można się wykazać. No, ale Także tak dogadamy się głupio, poza nagraniem. Na no, zobaczcie, jak, jak fajnie wyszło. Tak się obawialiśmy tego nagrania, a całkiem przyjemny odcinek wrzedł. No tak, ale krótki będzie. No i jeszcze z kiksem w środku. No ale krótki? to nie się. Właśnie zaraz, zaraz czekaliśmy na ciebie, żeby zakończyć, więc powoli zbliżamy się do końca. Także... Prawie dwie godziny będzie. No właśnie. O no GameCube gadaliśmy się. przez chwilkę. Dobrze, słuchajcie, to kończymy. Kończymy oficjalnie, także chciałem bardzo podziękować za to, że Aniu wróciłaś. Jakoś mi się w udało. Z internetu, żeby się Jakoś z nami się... pożegnać. Mam nadzieję, że nagrywanie ciągle było nagrywane, więc... Tak, nie wyłączyłam nagrywania, więc wszystkie moje niecenzuralne słowa padające w stronę modemu się nagrały. <śmiech> to ja zadbam o to, żeby, żeby słuchacze tego nie usłyszeli, albo... <śmiech> Albo będzie inaczej. Także Nie, bardzo no ci Wam dziękuję ciąć, za to. Musisz ciąć, bo będzie słabo. Nie, no, zrobię tak, że było dobrze. Także bardzo chciałem podziękować właśnie Aniu Tobie za uczestnictwo w tym odcinku. Również dziękuję, papa. Pa. Tak, klasycznie tak jak Piotr to robię. Dziękuję też Tomkowi, bo było bardzo fajnie pogadać. Dzięki również. W komentarzach dajcie znać Dominikowi, ile doba ma godzin. <śmiech> kurczę, ty coś <jesteś> okropny. Ja <śmiech> wiem, o to ma godzin. Pięćset. Pięćset. Ma tyle, żeby na wszystkie gry starczyło czasu. Także ja też chciałem wam podziękować jeszcze raz za, za to wspólne nagranie. No i co? Słyszymy się za tydzień. Znaczy na, właściwie słuchacze nas słyszą za tydzień, ale my też. Można wcześniej długo. zobaczymy jak się zbierzemy. Także Widzicie, trzymajcie nie się nie mogliśmy ciepło. wytrzymać w dwutygodniowym cyklu. Musimy wam... Nie, dwutygodniowy cykl okazał się fatalny moim zdaniem i ja ogromnie tęskniłem za mikrofonem. I ten... A jeszcze anegdotę mam na koniec, bo pamiętacie, że mówiłem, że sprawdzę przed nagraniem, czy wyszedł kot i zamknąłem drzwi. Kot okazało się zbunkrował w pokoju i zaczął robić wielkie larum po prostu, a teraz nie chciałem stawać od mikrofonu, żeby go wypuścić. No więc... jak mogłeś mu to zrobić? Ale wiecie, co było zabawne? Że ten kot się zawiesił i tak jakby, to właśnie kotka i tak patrzyła na drzwi. A, tak bo jakby... ty o kocie mówisz, boże, myślałem, że o Call of Duty. <laughs> Nie mówię o kocie. No taka, no to taka nudza, to na koniec, tak naprawdę. Także ten, ten biedny kot po prostu był ze mną na odcinku i tak naprawdę nie mógł wyjść. Więc chciałem tylko powiedzieć, że, żaden, że właściwie on nie ucierpiał za bardzo, bo tylko patrzył na drzwi i w nadziei, że te drzwi się otworzą, tak jak ludzie czekają na windę. Dziękujemy kotu za udział w odcinku. <głos> <głos> dzięki. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia za tydzień. Hej.